Merry Christmas! Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Witamy bardzo serdecznie w 13 odcinku podcastu bezimienny. 13. Mam nadzieję, że niepychowy. Nie nagrywamy w piątek, więc powinno być ok. Standardowo ja będę prowadził ten odcinek, czyli Christian Kemder, i ze mną będzie znany tu i ówdzie Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I mamy gościa, gościa mamy prosto z Genewy. W ogóle tak sobie pomyślałem, że mamy dzisiaj europejski podcast Szwajcaria, Wielka Brytania i Polska, bo to będzie Marek Śledź. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, Marku jesteś naszym gościem, więc standardowo musisz trochę powiedzieć parę słów o sobie. Mm, Okej, okay, a więc jestem Marek Śledź, który <laughs> ówdzie znany jako Ankalog, może ktoś kojarzy skądś, nie wiem. Co mogę powiedzieć? No, mieszkam na stałe w Genewie. Byłem obie, grać w gry. <laughs> byłem ładnie tam. Jest. E... Tak, dokładnie. Co cię e... wywiało do Genewy? Życie. <laughs> Wyjechałem za, za, za chlebem jak większość, myślę. No tak. A y, na jakich platformach grasz, y, Marku? Znaczy, znaczy ja wyznaję zasadę, że nieważne na czym się gra, tylko ważne, że się gra. Także mam Xboxa, mam PS3, PS4, dwa handheldy i pc -ta. O kurde, grubo. Nintendo 3DS i Kurczę. No to podobnie do mnie. Gram na wszystkim. No dobra, powiedz coś więcej. Jakie gry lubisz? Myślę, że nie ma gier, których nie lubię. No może nie przepadam za bardzo za grami kosmicznymi. Jakoś nie podchodzą mi za bardzo. W sensie symulatory, czy jakieś tam, nie wiem, Tak, symulatory. Kosmos nie jest po prostu dla mnie. czyli Halo, Alien. Dead Space, Alien, takie bordery też odpadają. Taki No Man's Sky jest nikogo. Dla mnie. Dla mnie też w Dobra, to, to tyle tytułem wstępu. Ma Marek, Marek Śledzi, witamy w 13 odcinku. Dobra, więc jedziemy z wiadomościami ze świata. Chociaż w sumie zanim przejdziemy, to możemy po powiedzieć i życzyć wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj, czyli w niedzielę, Wiśnia, Michał Wiśniewski, nie z ich troje, z Padportalu ma urodziny. Więc Michale, wszystkiego najlepszego. Eee, składać się? Znaczy, ten, mówić jakieś życzenia Michałowi, czy nie? Czy, tak? czy wiesz, jest taka tradycja, że jak ktoś ze znajomych ma urodziny i akurat nagrywamy podcast i jest gość, no to gość musi zaśpiewać. <laughs> Zapytaj Michała, już tak było. No dobrze, no to lecimy. E, Michał Wiśniewski, tak? Tak. E, Okej. Okay. 3, 2, 1. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Michał, to? Wiśnia. Michał, I na tak, drugą tak, nóżkę, nie, jeszcze raz, no. druga trzotka Nie, no do, dobra, spokójcie się. Nie, bo to, to... Okej. Okay. Bardzo bardzo dobrze, Marku. E, jutro ma też czyli w poniedziałek ma też urodziny Piotr Zaborowski, którego nie ma który wraca, już wiemy, że wraca na, na początku przyszłego roku, prawdopodobnie. E, zobaczymy, e, jemu też życzymy wszystkiego najlepszego, nie musimy mu śpiewać, możemy po prostu kopię w i zrobić, ewentualnie jakby... E, Tylko e, to na końcu ten, tak. że to jest dla Piotrka, my to już przekleimy i zmontujemy. Tak, tak, to jest, to, to jest dla Piotrka i tak, i przekleimy. Więc chłopaki, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, e, 100 lat e, i w sumie jedziemy z wiadomościami ze świata. Jacku, zacznij. No to tak, Quantic Grim Dream, Boże. <laughs> Quantic Dream. Masakrę. Coś mi się język kończy. Nieważne. I tak to wytnę, więc tego nie usłyszycie. Haha. Ogólnie Quantic Dream ma dla nas wielkie ogłoszenie w styczniu. Jednak nie wiadomo na razie, co to jest. To może być remaster jakiejś ich poprzedniej gry, albo nowa gra. Z czego Ale... tak naprawdę liczyłbym bardziej na nową grę, a szczególnie na karę. Żeby w końcu pociągnęli jakoś ten pomysł i zrobili z tego coś fajnego. Ponieważ mimo, że Indigo Prophecy i Heavy Rain były zarąbiste, tak Beyond Two Souls według mnie cało po całości, więc mam nadzieję, że chociaż pójdą coś w stronę kary i zrobią coś dobrego tym razem. No właśnie, a kara to, to nie miało być właśnie ten Beyond? To, to, znaczy, to, to nie było miało... tylko takie demo technologiczne pokazujące no właśnie... co oni mogą zrobić no nie? i według mnie to było mega zarąbiste demo. Bo bardzo w stylu I, i robot i tak dalej, no nie? Więc ja bardzo na to czekałem, że to będzie ich nowa gra, ale no. Niestety dostaliśmy Beyond to Souls. Ja myślę, że jeżeli nawet podadzą jakąś nową grę, bo pewnie tak zrobią, bo mają w styczniu, to i tak to, to będzie chyba gra podobna właśnie do Heavy Raina i do i tego Beyonda to Souls. Jeszcze trzeba pamiętać, że mogą e, wielkie ogłoszenie w styczniu, czyli, czyli tak samo myślę, że mogą powiedzieć, że Beyond wyjdzie na PS4. Obydnie. Może tak być? A. No, to już chyba jest zapowiedziane, prawda? No właśnie, chyba wydawało mi się, że też jest, że tak, że faktycznie jest zapowiedziane. Czy oni no, ale to bo... chyba mieli tylko w planach z tego, co czytałem? Że oni Aha. chętnie by chcieli wydać to na PS4, ale no, czy wydadzą, to dopiero się okaże. No tak. Eee, czyli kolejny re remaster, nie? No tak, hej musi się zgadzać. Hej, musi się zgadzać. Eee, dobra, więc czekamy, co Quantic Dream nam wymyśli. To już za miesiąc mnie. E, dobra, i przejdźmy do mojej wiadomości. Słuchajcie, e, nie wiem czy widzieliście, był w internecie, na, e, na YouTubie też e, można było sobie zobaczyć interaktywny zwiastun like. E, nie będę mówił jak to się jaram, ale, ale ten, ale, ale cała, cała, cała Jak wiecie przednia... na stosie. O, jak wiedź ma na stosie, jest, jest trochę lepsze niż to, co tutaj napisałem. E, e, powiem wam, że obejrzałem to sobie e, fajnie jest to zrobione, bo macie praktycznie 45 minutowy filmik na YouTubie Dying Light, e, jak z pewnością wiecie to jest taki trochę parkour zombie e, ja, bym, ja bym nawet powiedział że to jest taki Mirror's Edge w świecie zombie i naprawdę tam masz e, na tym filmiku masz zawsze dwie możliwości, albo robisz parkour albo walczysz z tymi zombiakami na, na ogół tak jest i on jest dosyć fajnie niezrobiony, bo na przykład jeżeli jeżeli oglądasz sobie filmik na YouTubie i po, nie wiem, minucie wyskakuje ci informacja, czy chcesz zrobić to, czy to. Ty sobie wybierasz i to, co wybierzesz, to filmik widać, że na, nie wiem, z pierwszej minuty dochodzi ci na przykład od razu do szóstej i, i leci twoja, że tak powiem, fabuła, którą ty wymyślisz. I w takim w tym filmiku na YouTubie macie, dajmy na to, nie wiem, 8 albo 10 wyborów. Ja nie przeszedłem całego, bo wcześniej zginąłem, bo, bo tam można też również zginąć. Jest to świetnie pokazane, pokazuje czym ta gra właściwie będzie, a powiem wam, że no będzie świetna, no, no mi strasznie brakuje zombiaków na, na nową generację, póki co poza Walking Deadem, który w sumie jest odgrzewany, e, nie ma nic chyba. Dobrze mówię? No na na tym na, na no, Xboxie One tracing, tylko. Tak. No tak, ale to na Xboxie One. Ale jak mamy PS4, to Kompletnie nie mamy nic. Kompletnie. Dead Nation. Wie... No wow. Dead Nation 2 remaster, remaster też z tego. Z PS3. Więc, więc tym bardziej na to czekam. Polska produkcja, bardzo fajna. Mówię, Mirror's Edge na takich e, trochę sterydach i, i dochodzi dużo takiej walki bezpośredniej. Super. Zajeb Zajebiście to wygląda. Ja jestem zaerany, Zresztą wiecie jak to więc. Dobra, ja mam pytanie. Bo ty mówisz, no? że to jest cały interaktywny zwiastun i tak dalej, że sobie wybierasz. Tak. Ja tego nie odpalałem, bo jak wiadomo mam neta teraz spod kamienia podłączonego do kota, więc za bardzo dużo nie mogę zrobić. No. Ale pamiętam, że była taka reklama Swatcha, New Heaven's 60 Seconds, gdzie też wybierałeś różne takie możliwości i to prowadziło ci całą tą reklamę. I czy to jest w takim stylu? Tak, tak, tak, tak, tak. Pr y chyba wiem o czym mówisz i tak, y tak, tak, tak, tak. A to jest Dokładnie. też tak dobrze zrobione, czy tak po to jest, prostu? Moim zdaniem to jest lepiej zrobione. Ogólnie odpalam sobie full HD, normalnie full HD. Pięknie jest to wszystko pokazane i po prostu, e, jak on na przykład wchodzisz na samą górę budynku i masz na dole zombie. I teraz masz dwie opcje. Albo i ma, masz, wyskakują ci dwa komunikaty i filmik przy początku tych komunikatów. na przykład lewy komunikat, e, masz narysowane, że scho schodzisz z budynku, skaczesz, nie wiem, i na przykład iś, e, z nimi walczysz. A prawy a, a prawy wybór, to masz, że omijasz ich z lewej strony i widzisz normalnie, jak ich omijasz. I co sobie wybierasz? W tym momencie? To czy to? A to jest z żywymi e... aktorami, czy na silniku nie, gry? Nie, nie, czy to, co? To, to, masz, to masz Na silniku gry to masz normalnie gameplay z gry. I wygląda to świetnie, wygląda to świetnie. Polecam wam. E, ja muszę Piotrkowi powiedzieć, żeby wrzucił e, link do tego, bo mamy link, ja, ja, ja, jak wiecie. Więc rzucimy link, żebyście sobie, sobie mogli to zobaczyć. Jest to re, re, rewelacyjnie zrobione i ja czekam na ten tytuł. Biorę to w dniu premiery i nie zastanawiam się, to jest mój pierwszy preorder od tego czasu w przyszłym roku. Priordery są złe, pamiętaj. Wiem, ale, ale, ale daję, chłopakom, daję chłopakom szansę, żeby mnie przekonać. A na razie to, co widzę po gameplayach, dla mnie jest rewelacja. Strasznie jestem na, najrany na ten tytuł. Ale to samo mówili ludzie o Assassin's, Assassin's Creed Unity, że też dali szansę Ubisoftowi, bo niby nowa gra na nową generację i zobacz jak się przejechali na tym. E, dobra Jacku, e, jeżeli byście pamiętali odcinek podcastu bezimiennego, w którym byłem w Londynie na Comic Conie i miałem przyjemność grać w, Assassinie, w Assassina, to ja nawet tam stwierdziłem, że ten tytuł nie działa zbyt dobrze że on trochę skacze, a taka wersja nie powinna jeszcze skakać. Oczywiście z nadzieją, że to wszystko zrobię na dni premiery. Więc, ale to mimo wszystko był sygnał, żeby może nie brać preordera za bardzo e, tego assassina. A tutaj, tutaj, tutaj wszystko jest OK. E, tutaj wszystko jest OK, więc e, więc myślę, że e, bez problemu. Mam nadzieję, że się nie zawiedziemy ja i osoby, które też biorą priordera na ten tytuł. I tyle. Dobra, więc myślę, że płynnym ruchem możemy przejść do wiadomości Boże, do naszej sprzedaży w UK. Więc mamy tak. Mamy pierwsze miejsce FIFA 15, drugie miejsce Call of Duty, trzecie miejsce GTA 5. To się nie zmienia. Ta trójka się nie zmienia. Dalej mamy Far Cry'a, LEGO, Lego Batman, Just Dance, Minecraft Destiny i dopiero, dopiero na dziesiątym miejscu Assassin's Creed Unit. I tak wysoko. I tak wysoko. No może i wysoko, w ogóle je teraz w Anglii e, są świetne promocje na Unity, za 125 zł możecie wyrwać w Anglii, praktycznie w każdym sklepie. Słyszałeś tak, jaka jest teoria odnośnie Unity, e, że Ubisoft wydało po prostu jakieś demo jak swojej gry, a teraz a, potajemnie podmienia pliki i zamienia je na całą grę, dlatego są e, te patche e, po 6-7 e, no, giga. Nie, no, tak, tak, tak, tak, ostatni bo... patch tyle zajmował, 6 giga. Tak. No, chyba, że się miało cyfrówkę, wtedy 40. L�ki. Tak, bo na Xboxie er One był jakiś błąd i chciało pobierać 43 giga tego tak tak, tak, tak, No to... i zamiast samego patcha pobierało całą grę z patchem, więc... No, słyszałem w ogóle, właśnie, że się śmiali, że... O, y wydają całą grę do ściągnięcia, no nie, 6 giga to jest dużo. Faktem, że te gry już znajmują po 30-40 giga, no ale 6 giga, no to, to naprawdę jest wow. To ja pamiętam jest... czasy, jak było 700 mega i się mówiło, że gra dużo zajmuje. A jak było Dziękuję GTA San Andreas i to 1-2 giga, to już w ogóle niektórzy tu nawet dysku takiego nie mieli. No, nie Trzeba jeszcze... pamiętać też, że nie każdy ma jednak internet szybki, prawda? Tak jak na przykład ten Jacyk. No, niestety. E, tak, a jeszcze, jeszcze pamiętam sytuację jak Xboxa 360 brałem. Przecież tą wersję, którą brałem, to ja miałem chyba albo dysk 20-gigowy, albo 40-gigowy o, to super i, i, i tak, i, i to oczywiście ja nie miałem 40 giga czy 20 giga, ja miałem, nie 15 giga, albo 25 giga no. to teraz pomyśl o tych ludziach, co mają na przykład PS3 z dyskiem 12 giga nie, no ale, no tak, ale ale, ale znaczy nie wiem, no ja myślę, że wszyscy, wszystkie osoby które, które tak mają no, to, czym prędzej powinny sobie za, zakupić dodatkowy dysk no bo tak się nie da grać, sorry, no w dzisiejszych czasach nie da się grać bez dysku, no chyba że na konsoli Nintendo, tak? No, w sumie tak. Jacku, no. no. Tam nie potrzebujesz niczego. Możesz no, więc to SD zawsze miał swój tak. świat. <gry> e, tak. E, dobra, więc trochę mały off topic. Ja jeszcze tylko dodam do naszej listy. Ona się nie zmieniła, ona jest taka sama, tylko że może dziesiąte miejsce to Unity. E, tu jest taka ciekawostka, że w Stanach Zjednoczonych e, w analogicznej sprzedaży e, poprzedniego e, Ghosta Eee, była ta sprzedaż o 27% lepsza niż teraz eee, tego Advanced Warfare Aczkolwiek wydaje mi się, że nowe Call of Duty, grają w, ob w obydwa nowe Call of Duty jest moim zdaniem lepsze No a niestety sprzedaż jest gorsza Ale no to może być tak, że no, ludzie grają cały czas w sumie praktycznie to samo co roku Więc e, można to trochę zrozumieć No no i tyle, Myślę, myślę że myślę, że możemy zamknąć sprzedaż tam się nic nie zmienia, myślę, że za... Na końcu tylko powiem, że w Japonii jak zwykle króluje Nintendo. Gdzie w top 10 ma chyba z 7 gier tak naprawdę. Ale większość chyba na 3DS-a niż, niż na Wii Na 3DS-a i na Wii U akurat się trafiło. Bo na przykład jest Mario Kart i Hyrule Warriors. Aha, no tak, bo to Mario Kart jest, no tak. Podejrzewam, że nowe Pokémony też klują. Też. Są no, chyba no, na, na, na trzecim miejscu. Nie mam chwilowo rozpiski włączonej, tak, tak, tak, tak, dawa, ale dobrało przeglądałem dobrało. i właśnie było, że bardzo wysoko nowe Pokemony. Tam gdzieś niżej były też stare Pokemony, które mam i które polecam. Ja ehm. również. E, ja też polecam, ale w nie nie grałem. Ale wiem, że są zajebiste, bo Pokémony były zajebiste zawsze. E, dobra, więc przejdziemy do głównego tematu. Nie powiedziałem wam o czym będzie dzisiejszy główny temat, a dzisiejszy temat będziemy rozmawiać o sile nostalgii, czyli czy chcemy remasterów starych gier. Eee, to był temat Jacka, więc może niech gość nam powie, czy chce takie remastery, czy nie. Co o tym myślisz, Marku? Z jednej strony uważam, że remastery są potrzebne, bo są osoby, które po prostu nie miały okazji jeszcze grać w wiele świetnych gier. Ale z drugiej strony uważam, że to jest straszny skok na kasę. P powinniśmy już yy, chyba czekać na nowe gry, a nie cały czas grać w to samo. Jestem taki rozbity w tym temacie. Eee, Okej. Okay. Eee, Jacku, może ty powiesz też trochę? Remastery nikogo. To co było wydane na poprzednią generację nie powinno się powtarzać na nowej generacji. Przez to teraz mamy PS4, które jest nazywane Kotlet Station no bo nie czarujmy się, ale 3 czwarte gier, które wychodzi teraz na daną konsolę to jest w ogóle, nie wiem, remaster a tu The Last of Us, a tu to Tomb Raider teraz zapowiedzieli jeszcze Devil May Cry dwie części. O Boże, jeżeli o Boże, Quantic o Boże. Dream się zbierze ze swoim Beyond Two Souls albo coś to mamy kolejny remaster co tam jeszcze takiego wychodzi remasterowany na PS4. Eee, no, Final Fantasy chyba 10, prawda? Tak, o. A czy to będzie? No w sumie tak. 10 i 10, no. 10, 2 też remaster. A Ej. jeszcze 7 przecież ma wyjść. O tak, 7, <głos> to jest w ogóle najlepszy remaster. 100% mocy konsoli wykorzysta. To jest w ogóle wow. No tak jest. Tak odkryta samo... moc zostanie odkryta. <głos> tak. Zabierze pół chmur temu yy, Xboxowi i będzie miało jeszcze więcej mocy, no nie? A tak, yy, a propos finali, jeszcze Type-Zero wychodzi, który też będzie remasterem i portem tak jakby z PSP, więc halo, no kolejna co, gra. E, e, mówi się, że Mass Effect'y wychodzą, Borderlands'y będą remasterowane, być może... GTA V, kolejny no, akurat, odgrzewany kotlet. Akurat to, to jest wyjątek potwierdzający regułę. Ale to jest bardzo dobrze doprawiony, odgrzewany kotlet. No... no. I, i, i, ale moim zdaniem to jest taki właśnie wyjątek, że, że ogólnie nie powinno być remasterów, no ale właśnie GTA to jest taki wyjątk, e, ja potwierdzający wiem. tą regułę, że nie powinno być, e, nie powinno być remasteru. E, ta... A najlepsze jest to, że e, Rockstar zarzekał się, że nie będzie tego e, w wersji GTA 5 na nowe konsole. Przez co ludzie zaczęli kupować te starsze konsole i tylko na tamte składali preordery i tak dalej, no nie? A potem jakiś czas ogłosili, że jednak będzie na nowe konsole, no i heja. No ale to 100%. No tak, ale, ale to by była dosyć głupia sytuacja, jeżeli wyszłoby na PC, -ta, a nie wyszłoby na nowe konsole. Bo wydaje mi się, że na PC -ta będzie wyglądało podobnie jak na nowe konsole. No, nie do końca. No, będzie po, po, słabsze tym, graficznie. Nie, czy, ale no. czy, czy ja wiem, czy aż tak. E, je, no, ja, spora Jak ja, i, mówiliśmy ja, w poprzednich odcinkach, że GTA 5 na. Kompie będzie miało 4K, i nawet nieograniczone. No dobra, będzie miał te 4K, okej, OK. ale, ale poza tym, więcej, wydaje mi się, że więcej tych modeli szczegółów to nie będzie miało. Jeszcze ewentualnie będzie, bo tam są delikatne dropy e, tej animacji GTA 5, ale wydaje mi się, że, że po prostu na PC będzie to super ultra płynne, i to wszystko. A nie, nie wydaje mi się, żeby tam było więcej szczegółów czy wiesz, że dojdą mody tak naprawdę? No, no, no, no mody dużo, no to no totalnie, no to całe mody, no to w ogóle mogą mieć nowe historie. A e, widzieliście widzieliście teraz w internecie był e, taki fajny filmik, że e, ktoś z właśnie w GTA przerobił e, siódmy zwiastun e, Star Warsów. Widzieli, widziałeś to Jacku? Ja? Ja nie, ja nie odpawiam takich rzeczy na YouTube. Aha, bo ty ka kamienia masz. E, tak, bardzo ja fajnie... tylko mogę poczytać, że ta, coś takiego ta. było. To e, może wrzucę linka, jak zajdę. E, ktoś fajnie przerobi właśnie e, GTA 5 Zrobił siód, właśnie ten najnowszy z Star Wars. I o to, się. E, no, to, to tyle, jeżeli chodzi o takiego topu. No co, e, jeśli, jeśli na przykład o mnie chodzi, no to no, teraz to ja tych remasterów, poza tym, że faktycznie GTA to no na pewno chciałbym ugryźć The Last of Us. I pomimo tego, że to nie jest jakiś dobry remaster z tego, co słyszałem, to, to i tak chcę to ugryźć, bo po prostu nie miałem czasu na poprzedniej generacje tego ugryźć. E, I tyle. Ale, ale nie, no moim zdaniem nie powinno być remasterów. E, oni chcą z, z zarobić dodatkowe pieniądze na czymś, co już zrobili. Square Enix to w ogóle nawet z tego... wcześniej nie, no, z Tomb to poprawimy. Ale, ale na ogół w Finali to chyba nie rzucają. Tam, tam dziesiątka będzie się czymś wrzuciła. I Jacku? Jest Podciągnięte tylko graficznie to wszystko. Aha, no tak, to to tam... będzie port wersji na PS3 i PS Vita. A ja, a ja miałem, miałem nadzieję, że wprowadzą jakieś feature'y, cokolwiek. Gdzie to jest to samo, co z Final Fantasy VII na PS4, gdzie teraz podciągają tylko praktycznie grafikę do 1080p. I to najlepsze jest, że to nie będzie jeszcze gra z wersji konsolowej, którą można było kupić na PS3 albo PS Vite, gdzie już na samej PS to wyglądało zarumbiście, ponieważ można było sobie dowolnie proporcje ekranu ustawić, przez co ta pikseloza tak bardzo nie gryzła w oczy. Bo na przykład na PS3, to jak odpalałeś Final Fantasy VII, to nie dość, że na początku miałeś to w małym oknie i doka do było czarne, też tak spróbowałeś to rozszerzyć, to piksele po prostu wyskakiwały ci z ekranu, szły do lodówki i zjadały obiad, który sobie odłożyłeś, no nie? To była taka masakra. No a tutaj nie dość, że to nie będzie żadna wersja z konsoli, tylko z PC-ta? to jeszcze nic nie zmienią poza grafiką na 1080p. Więc tak będzie. jedyny dopuszczalny remaster, którego nie hejtuję, nie będę hejtował i nie należy hejtować, to jest Halo 2. Ponieważ to, co zostało zmienione w tej grze, to jest po prostu arcydzieło. To, co oni zrobili z tym tytułem. To nie jest po prostu podbicie grafiki i dodanie paru tekstur jak w GTA 5 albo w The Last of Us, tylko to jest totalnie gra zrobiona od początku do końca, od nowa praktycznie. O czym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach. No nie tak, Nie tak, wiem, tak, co tak. wy o tym sądzicie, ale według mnie remastery nie powinny powstawać dla gier z poprzedniej generacji. Rozumiem, gry, które były jeszcze wcześniej generacje ewentualnie mają już na przykład 10 lat. I to, to jeszcze musia... tak, się to, zgadzam, no nie? To, to musiałoby być tak, tak super odświeżone. Nie wiem, czy pamiętacie Fable, ten pierwszy, został tak super świetnie od, odświeżony przez, przez, przez wujka Bill'a i Fable pierwszy był chyba na pierwszym w boksie. Fable tak, pierwszy był taki stary, że ja grałem w niego na moim pierwszym komputerze, który miał 256 tak, mega i, I Tak, i, i wujek Bill sobie pomyślał, dobra odświeżymy go i odświeżyli go, w sumie odświeżyli bardzo ładnie, w sensie, że bardzo e, graficznie ładnie to wyglądało, sam gameplay był taki sobie. Ale, ale super, no to było właśnie takie odświeżenie chyba, o którym Ty Jacku mówisz w Halo 2, z Halo 2. E, jeszcze, jeszcze chyba całkiem dobrym odświeżeniem, może, może nie aż tak super dobrym, e, ale całkiem niezłym było Metro, e, bo Metro, ta pierwsza, 2033. E, to ta pierwsza część to tam, nie, nie dość, że podciągnęli grafikę i tak dalej, to tam gameplay trochę zmienili, że skradanie było zupełnie, trochę, zupełnie inne i poprawili feeling, feeling strzelania. Więc e, pozmieniali trochę, ze względu na to, że w drugiej części wyglądało to dużo lepiej w Last Znaczy ogólnie e... zrobili wszystkie mechanizmy z dwójki, wrzucili do jedynki, tak, tak naprawdę. Tak, tak, a tak. grafiki za bardzo nie podciągali, ponieważ znaczy, ta gra wyszła tak, tylko na Xboxie, no nie? A oni zrobili po prostu nowy port z PC-a. Tak, no, no tak, tak, tak, no ale wiesz, dla osoby, która grała no, na, na, na konsoli, no patrzy, o kurczę, ale ładnie to wygląda na mojej nowej konsoli, aczkolwiek tak samo wyglądało na PC-cie, tak? E, no tak, ale mimo wszystko ta grafika jednak była lepsza, to nie była tylko tam podciągnięta, tylko tam wiem, że e, trochę rzeczy podochodziło, jeśli chodzi o samą grafikę. Z względem, oczywiście, w wersji konsolowej poprzedniej, nie względem PC-ta, bo, bo, bo to było to samo, ale, ale to, to był chyba dobry remaster, E, ze Sleeping Dogiem to nie wiem. To, to nie, nie. Wiem. Nie. Nie, e, powinno e, nie powinno to wyjść. Nie powinno to wyjść, aczkolwiek te recenzje tego tytułu są takie. W miarę... średnie. No nie czarujmy Śre się. Średnie, ale, ale, ale, też, ale to też nie. nie słabe. O. Ja bardzo lubię Sleeping Dogs. To jest jeden z najlepszych sandboxów, jak dla mnie, który na przykład na 100% wygrywa z LA Noir pod względem świata. I tak samo z Mafią 2 pod względem świata, gdzie tamte dwie gry miały pusty świat, a tutaj można było praktycznie sporo rzeczy robić, no nie? Nie wiem, graliście w Sleeping Dogs? Eee, Marku, nie, grałeś? Nie grałem, nie grałem. Eee, ja grałem ze względu na to, że w Plusie był za darmo i jedyną rzeczą, Jacku, która w Sleeping Dogs była rewelacyjna, rewelacyjna i nie spotkałem się z lepszą rzeczą w żadnym eee, sandboxie typu GTA i innych takich rzeczy, że była stacja ra radiowa Roadrunner i było tam wszystko Roadrunner był chyba jeszcze w GTA to nie. Był no, znaczy, w nie wiem czy był GTA ale taki, takiego radia, jakie tam, takiej jednej stacji, która tam była to po prostu w żadnej grze już yy, nie spotkałem, tam jest Roadrunner yy, radio czy music czy coś, zobacz sobie Jakie Jakie grałem, ja splatynowałem, ja tam spędziłem wiele godzin w tej grze. A no, no, to powinieneś wiedzieć. No, ta gra jest nevelacja. idealna dla fanów Wusyka policyjnej opowieści. O, Jeżeli lubicie filmy z Jackiem Chanem, policyjną opowieść, ta gra jest dla was, ponieważ w odróżnieniu od GTA i innych takich sandboxów, tam nie ma prawie broni palnej. Wszystko odbywa się w walce wręcz, tak naprawdę, no nie? Wszystkie walki i tak dalej. I to jest według mnie mega. A z Sleeping Dog'a możesz trochę porównać do Jakuzy? Tak. Jak najbardziej tak, tylko że różnica między Sleeping Dogs i Yakuza jest taka, że tak jak mówię, Sleeping Dogs to jest poje ten pojedynczy. Policy policyjna opowieść, a Yakuza to jest bardziej chodzony beat'em up w stylu tech and Force Mode, gdzie praktycznie nie ma pojazdów, jest kilka na przykład map i tak dalej, kilka miast, ale tam poruszysz się między nimi za pomocą pociągów, taksówek albo czymś w tym stylu, i nie masz tak efektownej walki jak w Sleeping Dogs. On tam dalej trzepie fajne bardzo komba, ale one są po części tak jakby wyjęte z rzeczywistości niektóre, że potrafi, tak jak każdy normalny człowiek, sprzedać na przykład trzy luty, a potem nagle, nie wiem, wyskakuje, robi podwójny fikołek i uderza cię piętą w głowę tak, że ty uderzasz na przykład głową o beton, no nie? No tak. I tam pojawiają się takie wyjęte z rzeczywistości akcje, ale mimo wszystko, Jakuzo też jest bardzo zarąbista i Jakuzo to jest jeden z remasterów, znaczy jeden z remasterów na PS3, który tak naprawdę powinien wyjść w Europie, ponieważ Sega wydała odświeżone dwie części, pierwszą i drugą, które były na PS2, z tego co pamiętam, mhm. i w Japonii wyszło, niestety u nas nie. Jak większość gier z serii Yakuza, w tym dwie najlepsze części, jak Kenzan i Isin. Nie wiem czemu Sega tak postępuje, że wydaje tylko główne numeracje zamiast tych najlepszych, bo nawet sami gracze uznali, że Kenzan i Ishin to są najlepsze części Yakuza, jakie wyszły. Nie wiem czemu Sega boi się wydać je u nas, no nie? E, Okej, okay. a na przykład co myślicie o czymś takim? Bo na przykład na, na Steamie, nie wiem czy to zauważyliście, jest strasznie dużo wersji HD. Na przykład Stary Stronghold HD, czy... E, ostatnio chyba e, widziałem, że no, nowe Hirosy 3 chcą zrobić w wersji HD i nie wiem, Settlersy w HD. Ona na przykład fajnie przenieśli Settlersy 2 e, w nową grafikę 3D. E, nie wiem, czy ogry, ogry, ogrywacie takie rzeczy, ale ja na przykład Settlersy dwójkę grałem w oryginalną część, a później zobaczyłem jak odświeżona wygląda. Dla, dla mnie to była rewelacja. No po prostu odświeżeni całą, całą grafikę, no dostajemy nową grę. Ale no, no, mechanizmy ze starej gry i dla mnie to było świetne. Ale, ale wracając do takich właśnie starych załóżmy yy, gier, na przykład Fallout 1 jakby HD wyszedł albo jakieś takie rzeczy. widzicie, nie, że to jest w porządku. To już by nie przeszło. Nawet nie chodzi o to, że to jest stara gra i że remaster byłby fajnie, ale po prostu no, ta gra była trudna. A, A teraz no już tak, się no, takie sumie, gier nie robi, no, teraz tak, tak, tak, tak. Divinity nawet się za dobrze nie sprzedaje, mimo że to jest mega doceniona przez graczy grano, nie? bo jest po prostu no, no, trudna, no. nie masz tam strzałki, która cię prowadzi, gdzie masz iść, wszystko musisz wyczytać. No i nie czarujmy się, ta gra wyszła całkowicie po angielsku, więc 3 czwarte graczy z Polski już automatycznie odpadło, bo nie ma wersji polskiej, no nie? Znaczy, to chyba, chyba z tego co słyszałem to ta wersja polska ma wyjść, ale... Znaczy miał być patch, potem tego nie śledziłem tak naprawdę, ponieważ no. grałem w wersję angielską, bo znam angielski, więc po co mam czekać na patcha? Tak? Ale z tego co słyszałem, to jakieś tam problemy z tym były, tak naprawdę. No, wie, wiem, że w dniu premiery nie otrzymała ta gra pacza, Ale wiem, że miała później dostać, ale to i tak chyba tylko, tylko angielskie, znaczy yy, polskie napisy, więc... Yy. Tak, w pełni polskie napisy, no bo tam za dużo nie mówią tak naprawdę. No dobra, to ja mam dla was pytanie. Jakie remastery byście, byście chcieli zobaczyć w ogóle? Czy o. jest jakaś gra, którą chcielibyście, żeby zremasterowali specjalnie dla was na standardy obecnej, obecnej po prostu, no nie? Marek? Nie mam pojęcia. Ja chcę nowych gier, a nie remastery. Nawet Może żadnej tak gry powiem. sprzed na przykład 30 lat, do której masz sentyment? Może Crash'a? O. A ma być. Ma być? No, no co ty tak. adas? Tak? Na T Dog mówiło, że z chęcią powróci do tworzenia Crash'a, tylko no odzyskają prawa do marki od Activision? No tak, to... to to, to tam trzyma. To, tak, to, to, to, to, to... Tak, wiem. Activision, no. To no wiem. i że tam podobno teraz właśnie są negocjacje w tej sprawie, żeby to wróciło do nich. Coś w stylu powrotu Spidermana do tego, Marvela, od Sony. Mhm. No, tak, więc Krasza bym zagrał, ale bardziej w Team Racinga bym zagrał, niż, niż, niż chodzącego. Ja wolałem tak Team Racing akurat, niż ten no zwykły znaczy, Team Racing. No to tak, no to no to, no to, chodzi mi o, o wyścigi ogólnie. No to tak, to jest, to jest dobry tytuł. To jest dobry tytuł, też bym go chciał zobaczyć. Kurczę, ja nie wiem, co bym chciał zobaczyć. Znaczy, z Dream Masteru... O, nie wiem, ogólnie chciałbym, chciałbym, jeżeli chodzi o takie luźniejsze podejście, to bardziej bym chciał zobaczyć na przykład nowego. nowy Virtua Fighter. E, piątka była ostatnią częścią już dawno, dawno, dawno i chyba od pięciu lat nie ma żadnej informacji na ten temat. Ta seria upadła. Z tego co no. mi wiadomo. Ta seria Że właśnie upadła, dzięki. Piątka była ostatnią częścią, ona się za bardzo nie sprzedała? No i przez co przestali w ogóle wydawać ją. Że już nie będzie Ucza. kolejnej części przez długo, długo, długo. No, no wiesz, no okej, okay, ale, ale być może ktoś się po to odezwie, tak? I być może kupi jakieś prawa do tego i może coś wydadzą. No bo tak, tak to mi szkoda ogólnie takiego tytułu. Ja, ja myślę, Jacku, że na przykład dla mnie nie ma chyba takiej rzeczy, którą... Chciałbym, żeby zremasterowali, bo dla mnie w ogóle chyba, chyba trzeba sobie powiedzieć, że jednak remastery to jest co innego, a na przykład przeniesienie z PS3 na PS4 to też jest co innego. Tak? No wiadomo, bo port to jest tylko przepisanie kodu, żeby działało na nowej tak, konsoli, no nie? Tak, a remaster to jednak jest, jest jakaś tam dodatkowa ingerencja w ten, w ten kod. E, więc ja myślę, że na przykład tak jak będzie Final Fantasy VII, tak? To, to nie będzie żaden remaster. No nie, to jest to, sport. To, to po prostu będzie przeniesienie, tak? Żeby, żeby nowe konsole mogły to obsłużyć i tyle. Więc, więc wiesz, no to, to na przykład ja osobiście tego Final Fantasy 7 bym pograł, jakby to był remaster, a nie jak będzie to port. Bo no, jak jakby to był ten remaster, co miał być na PS3 tak hucznie zapowiadany w tej ładnej grafice jak w Advent Children, to no, no, sam to... bym się na to rzucił. Dokładnie, A jak to ma być po prostu e, przeniesienie, no to przecież ja, ja słucham, ja, ja już tyle gier grałem, tyle rzeczy widziałem. Ja nie będę grał w grę, którą, która może na Wicie by wyglądała, może. Chociaż, chociaż na Wicie są ładniejsze rzeczy, ale, znaczy, ale. Jak masz jakieś kupione gry na storze, które były, nie wiem, kiedyś na PSX albo coś, i masz Wite, to praktycznie tylko warto w nie grać na Wicie. Ponieważ ten no. sam wygląda lepiej, chodzi lepiej i na PS3 nie ma co sobie psuć oczu. Naprawdę. No. E, ale ale już, już powiem ci Jacku, że, że z takich tych to, to ja będę brał. Finala, czternastkę. Jednak kupię pełną wersję i sobie pogram miesiąc. Zobaczę, co z tego będzie. Przekonałem się do tego tytułu. No To jest bardzo fajna gra, no. Nie tak, się. tak, tak, tak. tak. No tak. dobra, ale zauważcie, że teraz tak, teraz tak gadamy o remasterach. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jakby zrobili to Final Fantasy VII w tym takim naszym stylu, co by PS4 to uciągnęło. To spójrzcie, jaka była różnica w odbiorze teraz. A jaka była mhm. różnica w odbiorze kiedyś, ponieważ kiedyś to była inna szkoła tworzenia gier, tak? Teraz pewnie większość graczy by nawet na to nie spojrzała. No właśnie, a, a czy twoim zdaniem... Bo grałeś chyba w 7 Jacku, tak? Grałeś chyba. Wiele razy. Tak, więc czy ta mechanika... Myślisz, że ta mechanika się zestarzała? Sama mechanika jest bardzo fajna, niestety poziom trudności tam leży i kwiczy nie? niemiłosiernie. No to tak. to... Ale wiesz jak to jest, teraz jak masz jakąś grę RPG na przykład, mam Tales of Xilia 2, które właśnie skończyłem wczoraj, wczoraj jakoś tak i tam odpalam ten tytuł i to jest JRPG, bardzo fajnie ale tam nie ma pustego świata tam masz masę questów, masę za... I wszystkich, nie wiem, ukrytych bossów i tak dalej, szukanie broni szukanie jakichś kotów, które mogą ci potem przeszukiwać inne lokacje i tak dalej, i tak dalej a w Final no, no. Fantasy VII tego niestety nie miało miało tam może 2-3 questy poboczne na całą grę i heja, no nie? I pod tym względem by to nie przeszło, a teraz dorabiać jakiś dodatkowy content do tej gry, to Hardcore i fani by zaraz się obrazili na Square Enix, że im grę zepsuli, no nie? No tak, e, tak. więc no, słuchajcie, no myślę, że nie ma co dłużej ciągnąć tego tematu. E, ja myślę, że ja osobiście chciałbym, żeby nie było remasterów żeby robili kontynuacje nawet takie same jak Far Cry 3 i Far Cry 4 dla mnie to jest to samo, tylko zmienił się City, ale wszystko jest to samo e, to już wolałbym taką opcję e, no i oczywiście z ładniejszą grafiką mm, podporządkowaną możliwościami nowych konsol e, niż po prostu odgrzewali te stare kotlety, aczkolwiek czasami fa fajnie, bo ja na przykład osobiście z tego korzystam ale gdybym miał większy wybór gier nie musiałbym, nie musiałbym może z tego korzystać, po prostu brałbym jakąś tam kolejną część. Więc dla mnie osobiście remasterom mówimy nie, ja ich nie chcę. Ja twierdzę tak samo, nie powinno być remasterów, szczególnie gier, które wyszły rok temu albo dwa lata temu. Rozumiem jakby był to remaster, gry przed kilku, kilkunastu lat, jak na przykład, nie wiem, teraz by chcieli zremasterować Chrono Triggera, to jak najbardziej nawet tego nie hejtował, ponieważ ta gra ma tyle czasu, że spokojnie dopuszczam remaster, no nie? Ale jak na przykład widzę remaster GTA 5, to no mi się w kieszeni otwiera, że grę sprzed roku remasterują już. To ja po prostu czekam na remaster FIFA 15. No ja jestem na nie <śmiech> Jeżeli mają być nowe gry, to jak najbardziej. Remastery nie, kolejne części, no też jak najbardziej, ale jednak trochę więcej nowych gier bym chciał. Um, Marku, ty też chyba, nie? Ja może podsumuję to tak. No, no. Żeby... Uważam, że niektóre gry powinniśmy po prostu zachować sobie w pamięci. I, I już ich po prostu nie ruszać, bo można się nieźle odbić i zepsuć sobie wspomnienia z daną grą. To tak odnośnie tych starych Falloutów, Sittlerców i tak dalej. I uważam, chyba podobnie jak że są remastery, które są fajne jak GTA, ale generalnie nie powinny ich być. Dobra, remasterów. Więc, ok, Więc tym optymistycznym, jakże optymistycznym akcentem, e, w sumie bardzo pesymistycznym. My mo możemy zamknąć nasz temat główny. E, czy e, bierzemy drugą część tematu głównego, czy lecimy dalej, Jadku? W sumie obojętne. Możemy wziąć, możemy polecić dalej. Mam tyle tematów, że spokojnie. E, dobra, więc e, więc dobra. E, zrobimy wam polecajkę świąteczną ze względu na to, że zbliżają się święta będziecie w wtorek ten, słuchali ten numer więc to będzie 23, więc dzień przed Wigilią w sumie jeszcze będzie wam... czas, żeby coś kupić w sklepie, A, w sklepie Dobra, co, nie? niech będzie, że jeszcze będziecie mieli czas, żeby coś kupić więc powiemy wam e, najciekawsze tytuły e, w sumie w tym roku, jakie wyszły e, i które po prostu polecamy wam żebyście poszli do sklepu i kupili jako prezenty e, dla graczy za swoich dziewczyn, które i tak nie grają, albo może czasami grają, albo wypaciecie sobie, kupcie takie prezenty na święta. Albo e, kupcie tak... dziewczynom, które nie grają i wtedy wy ogracie. O, przy nich. I w, i w, wam oddadzą. E, tak. Więc Jacku, co byś chciał polecić komuś na święta? Możemy po, po jednej grze i, i, i krótko opowiedzieć czemu. No to w takim razie ja polecam Nino Kunim, mimo że to nie jest z tego roku, a trochę starsze, ponieważ to jest mega fajny powrót do staroszkolnych JRPG-ów w pięknej grafice, z którą pomagało tworzyć Studio Ghibli. Fabularnie jest też super, mimo że jakiś tam. No nie czarujmy się, ale. mega fabuła to nie jest, ale jest bardzo dobra, o, tak powiem. Nie polecam ja jeszcze, każdemu, nie? Ja jeszcze powiem, że chyba za 4 funty ją widziałem. No teraz jest ogólnie w promocjach. Nawet y, chyba w Biedronce była? Ale tak. głowy nie dam. Ale ogólnie 49 zł plus minus już można wyrwać. I gra jest warta polecenia. spędziłem przy niej 98 godzin. Jest mega. Eee, dobra. Eee, Marku, jaką ty grę po, po, poleci pod choinkę? Pod choinkę w świątecznym klimacie GTA 5, Oczywiście. oczywiście. Spędzicie w niej e, mnóstwo czasu. Jest tam naprawdę mnóstwo rzeczy do roboty jak najbardziej polecam. Szczególnie w wersji na PS4, gdzie jest widok FPS, tak. można pójść z pewną koleżanką do samochodu porozmawiać, a potem po prostu <laughs> puścić ją, żeby sobie poszła do domu. No. E, <laughs> tak. Dokładnie tak. Lub odzyskać pieniądze. Wszyscy chyba wiedzą jak. Tak. E... Jak w życiu, tak powiem. Jak w życiu. <laughs> jak w życiu tak, GTA uczy. E, i ja myślę, że, po, że GTA to jest dobry stosunek ceny do jakości albo ceny do długości rozgrywki, prawda? Dokładnie. E, świetny stosunek. E, dobra, więc to było GTA 5 ja, ja polecę Wam e, Shadow of Mordor. E, Middle-earth. No, chyba wiecie co to jest. Jeżeli nie wiecie no to no to, to jest e, dla mnie osobiście trochę Assassin e, w, w świecie Mordoru. E, lepszy Assassin z mechaniką trochę z Batmana. Eee, Najlepszy jako... Assassin, którego Yubi nigdy nie wyda. I czarny kąt tego roku, naprawdę tak. świetna gra. Czarny Też polecam. Się. Mega gra, omijajcie tylko wersję na PS3 i Xboxa 360, ponieważ tak, chodzi tragicznie. Tak. I podobno nie ma systemu Nemesis. Jest, jest, ale skrócony podobno o jedną czy tam dwie linie. A, Więc a, a, to, to, to dobrze z tym Plus bo, bardziej bo jak... powtarzalny, ponieważ o ile na PC, jak kiedyś Wam mówiłem w poprzednim odcinku te urkaje się w ogóle nie powtarzały tak na PS3 podobno i Xboxie 360 podobno powtarzają się non stop więc aha to trochę biednie, no ale, no ale to są stare konsole, 8-9 lat mają, mają te same konsole, więc ja myślę, że można je wybaczyć, tak czy siak jeżeli chodzi o Shadow of Mordor, to tylko i wyłącznie na nowe konsole, no i polecam, słuchajcie, no polecam no bo to są hektolitry godzin 30-40 godzin ze zrobienie wszystkiego to jest dużo, a gameplay jest niesamowity, gra jest gra stanowi jakieś wyzwanie to nie jest Assassin, który z... na ogół przechodzi się z automatu bo tam ciężko zginąć, nie oszukujmy się Eee, jest przyjemny, ładny, krwawy, brutalny, długi. No po prostu czarny koń. Nikt się tego nie spodziewał. A dla mnie osobiście to jest gra roku 2014 i serdecznie ją polecam. Dodajmy eee, jeszcze tylko, że Michał Sobieszek rzucił dla tej gry Dark Souls. Co jest nie lada wyzwaniem przy jego tysiącach godzin w Soulsach nie, ja mu się w, wcale nie dziwię. Tak. No ja też mu się nie dziwię, gra jest przednia, no nie? gra jest przednia. E, dobra, e, to może po jeszcze jednej grze? Jacku, co tam jeszcze masz ciekawego? Co by tu polecić? No nie wiem, może właśnie Dark Souls, które Michał Sobieszek tak gra. Wielka no tak. jest mega wyzywająca. Trzeba się nieźle napocić, ale za to satysfakcja jest super wielka, kiedy pokona się przeciwnika za tym setnym razem z płaczem i w ogóle nie wiem, poobryzonymi paznokciami ze stresu. Ale to nie jest najlepszy Souls, chyba, ogólnie? Czy najlepszy? Czy znaczy, to zależy, te zdania są podzielone, ponieważ mamy Demon Souls, Dark Souls i Dark Souls 2, gdzie według mnie Demon Souls jest najlepsze. Jednak to jest tylko na konsole PS3, więc bardziej polecam Dark Souls 1 albo Dark Souls 2, które wyszło na więcej platform. No i wiadomo, niedługo wychodzi Scholars of Light Edition, jakoś tak. Dark Soulsów dwójki, więc wersa no ze tak. wszystkimi DLC, więc warto pograć. Mm -hmm. e, Marku, ty masz jeszcze jakąś grę, którą chciałbyś e, polecić e, pod choinkę? Mm, pod choinkę, co by tu jeszcze polecić? Mo może właśnie Pokémony nowe. Mm -hmm. Pokémony są zawsze spoko, so, zawsze so. dają masę frajdy. I... Można, można grać również dziesiątki godzin. Mam Ale 38 ma... godzin w Pokémon X i jestem dopiero w połowie gry. <głos> Dokładnie. No właśnie, chodzi ci o te nowe Pokemony, czy te nowe odświeżone Pokemony? Właśnie, chodzi no, ci o remaster, i... czy o nowe? O. No właśnie. E, z, chodzi mi zarówno o XY, jak i o, o Omega, Omega Ruby, Ruby Alpha Sapphire. To, tak. to jest ten remaster, tak? Tak. tak. Jeszcze w nie nie grałem, grałem tylko w demko, ale już zauważyłem, że jest trochę mechanik, które jakby ulepszają um, założenia z X i Y, także uważam, że Warto jak najbardziej. Pokémony są zawsze spoko. A słyszałeś, no że tak. wychodzą Pokémony w feudalnej Japonii. W oh Japonii. Słucham. No będziesz miał normalnie nową część Pokémonów, gdzie wszystko będzie się działo w feudalnej wersji właśnie świata z Pokémonów. I klucze, że Pokémony nie, nie będą w, tak jakby w Pokéballach, tylko będziesz mógł z dwoma chodzić. No nie, i one będą podążały za tobą jak na przykład w Pokémon X. I to, y to wyjdzie poza Pokemon Japonię? Yellow? Nie wiadomo, tak naprawdę. Bo to jest, może być ten sam przypadek, jak właśnie z Yakuza, o której mówiłem wcześniej, że yy, Ishin i Kenzan są właśnie o feudalnej Japonii i dlatego prawdopodobnie nie opuściły granic Japonii. Więc to samo może być z tymi nowymi Pokemonami. Plus, no. co ma być na NDS-a, więc jedną generację w tył. No chyba, że zrezygnowali, więc. No z tego, co mówisz, to brzmi bardzo japońsko. tak? No. Ja nie spodziewam się, żeby wyszło poza Japonię. Dobra, i jeszcze na koniec ja e, powiem o jednej grze. Więc były Pokemon'y Wam polecamy. A ja powiem Wam e, no chyba o grze, kto, którą, w którą każdy posiadacz PS4 powinien zagrać. Chyba, że, e, oczywiście pod warunkiem, że nie zagrał na PS3. No jest to oczywiście The Last of Us e, Remastered. E, e, w tym roku wyszedł e, jeden z najlepszych dodatków w ogóle, jakie wyszedł w tym roku do tej gry, czyli Left Behind. Podobno E, rewelacyjny dodatek, ja e, u kumpla pograłem sobie pół godziny i naprawdę jest świetny, jest trochę zupełnie inny niż e, niż podstawowa część gry, ale ale ju, już widzę, że ma potencjał, ja sobie kupię tą grę ze względu na tym, że tam jest po prostu rewelacyjna fabuła i ona ona ociągnie cały tytuł e, i e, na pytanie mojego kolegi pytałem się swojego kolegi, słuchaj, no co on kupić, jest Infamous, jest, jest Wolfenstein, e, jeszcze jakieś tam tytuły wymienialiśmy, a on mówi słuchaj, tylko the, the Last of Us. I ja nie miałem z tym e, zbyt dużo styczności z tym tytułem, ale wiem, że dużo mnie ciekawego czeka i myślę, że jeżeli nikt, nie graliście w to, to każdemu możecie brać w ciemno. Właśnie sobie pomyślałem, że to jest tytuł z ząbiakami, który mam na konsoli, nie? No to, znaczy to nie są tak do końca zombiaki. To no no. tak? Tak, ale to nie chodzi o to, że to są takie zombie-zombie, jak my znamy z Rezydenta albo coś. To są bardziej osoby zarażone pewnym grzybem, który tak naprawdę występuje w naszym świecie, tylko on nie działa opanowuje tak... Opanowuje mrówki. Tak, dokładnie. Opanowuje mrówki, przez co one tam idą do mrowiska, ewentualnie gdzieś wysoko i ten grzyb zabija te mrówki, przez co tam... Jak to było? Wybucha przy okazji i rozsiewa się dalej na innym rówku, no nie? Mhm. Dokładnie tak. Tak, no tak. i to... co do samego The Last of Us, to również ci polecam, to jest gra. Bardzo fajna, jest lekko przehypowana, nie jest tak dobra, jakby wszyscy chcieli, ale jest naprawdę zarąbista. Ale jeżeli nie grałeś w The Last of Us, to najpierw przejdź pod... dodatek, potem przejdź podstawkę. O, Ponieważ ty... jeżeli zrobisz to odwrotnie, to nie to, że sobie zepsujesz podstawkę to zepsujesz sobie dodatek, ponieważ w podstawowej wersji gry masz automatycznie zdradzone zakończenie tego, co się dzieje w dodatku i to sama Elite to mówi. A jeżeli przejdziesz podstawkę najpierw, to będziesz miał tak jakby no, trochę więcej frajdy z tego. Dodatek najpierw. Najpierw dodatek, potem podstawkę, Dobra eee, i tak zrobię, tak zrobię. Eee, no. Jak jeszcze mogę, uważam, że to, że grając najpierw w dodatek trochę zaspoilujesz sobie pewne wydarzenie. No tak, ja wiadomo też o tym... będzie o tym jak ona mówiła w pewnym momencie. Krystian, zakryj na chwilę uszy. Hey, hey, po prostu nie możecie o tym mówić, koniec. Hey. Dobra, powiem koniec. Tak. tak, pewna postać a... mówiła o czymś w pewnej innej postaci, o tym co się działo wcześniej z pewną postacią i to potem wpłynęło na fabułę pewnej postaci. <gry> Spoiler free. <gry> <gry> Dokładnie. A J Jacku, nie miałeś wrażenia, że dodatek tak jakby był trochę wycięty z pełnej wersji? Jak najbardziej. To totalnie był tak jakby wycięty prolog tej gry. Prawdzi to Dokładnie. powinno być prawdziwym prologiem, no nie? ewentualnie powinno być zaraz po tym prologu, który mamy w podstawowej wersji. Znaczy to nie będzie chyba spoilerem, jeżeli powiem, że w dodatku są tak jakby dwie... dwa wydarzenia pokazane, tak? I, I te drugie wydarzenie, wiesz chyba o czym mówię, yy, Jacku, w tym... Mm. Wiem, wiem, wiem. Albo al, al, może, może nie będę mówił, bo boję tak. się, że to spoiluję, a spoiler tej gry to jest zbrodnia straszna. Także... Uwaga, na końcu są napisy, <grym> padąc. Dokładnie. Dzięki, Jacek. Niestety ja... to, co mnie boli w The Last of Us, to jest to, że przeciwnicy nie widzą naszych kompanów. To jest straszne takie, no są komiczne. Tak, ty tu się czaisz, mówisz, el cicho, bo oni nas zobaczą, no nie? Ona tam ci biega dookoła przeciwników, w ogóle podnosi kamień, dobiega do ciebie, wybiega znowu, bo gdzieś tam się zawiesiła, krzyknęła do ciebie, a oni nic, jakby jej nie było, no nie? To trochę tak psuje doznania. No i nie polecam grania na niższych poziomach trudności, ponieważ tak jak już wiele razy powtarzałem, Natty Dog nas okłamało i po prostu, tak jak mówili przed premierą, że każdy pocisk będzie się liczył, tak to jest totalnie nieprawda. Przyszedłem na najwyższym poziomie, tam chyba Sur Survivor Plus było w podstawce i miałem więcej amunicji, niż byłem w stanie wystrzelać praktycznie. Nie mogłem całą grę przejść na Rambo, więc... Uf, jecha. To może ty po prostu jesteś tak dobry. Właśnie, Jacku. Nie ja tam wybiegasz, webshot, wybiegasz, webshot, Uf. biegną ci klikasze, rzucasz kamienia i mołotowa i ci pada pięciu od razu, nie? To nie jest no tak. to nagra. oczywiście tam jest ten cały zmysł słuchu, którego praktycznie nie dość, że przez to, że grałem na Survival Plus to nie ma, to potem jak przeszedłem sobie na niższym poziomie trudności, żeby dozbierać jakieś tam znajdźki, to go nawet nie używałem, ponieważ no, nie ma sensu. Tam jest dźwięk tak zrobiony, że ten cały zmysł wzroku, słuchu czy co tam jest, jest całkowicie niepotrzebny, ponieważ ty tego użyjesz i ci na... pokażę, że przeciwnik jest z prawej strony, ale ty równie dobrze to samo słyszysz po prostu bez tego, bo wtedy trochę dźwięk tego przeciwnika jest głośniejszy na przykład w prawej słuchawce albo w prawym głośniku, no nie? Tak w normalnym życiu byś miał. E, Dobra. Ale no, niech, no no niech te małe wady po prostu nie, nie, nie przysłonią zalet tej gry i zazdroszczę ci, że masz je szybszy przed sobą. Haha, ha, super. Tak, to jest e, bardzo dobry tytuł. E, kiedyś właśnie kolega, e, słuchajcie, nie wiem, e, było 7 lat po premierze pewnego filmu. Mówiłem mu, że ja nie oglądałem tego filmu, a kolega powiedział mi, ale ja ci zazdroszczę, bo to był Matrix. I miałem 7 lat po premierze, jeszcze czego nie widziałem. Ja wiem podobnie. On, on, on, on tak do mnie mówi, ale ja ci zazdroszczę. No i chyba, chyba coś w tym jest, jak, jak tak mówicie. Więc y, tak, wszy, wszystko przede mną. Ja pamiętam, że pierwszego Matrixa obejrzałem chyba dopiero, jak już był trzeci zapowiedziany. O, I to o. tylko dlatego, bo mi kolega poszczył na pucie. Tak nawet hmm. nie wiedziałem, że taki film istnieje. Ale trzeciej części nie obejrzałem do tej pory. No, du dużo nie tracisz. Mimo, że jest lepsza niż dwójka, według mnie to tak. No, no, właśnie to już było takie ciągnięte bro... dla... na siłę. Dla mnie odwrotnie, dwójka była dla mnie lepsza. Ja polecam e... na święta jeszcze Kevin sam w domu, jak co roku. A tak, ale... <laughs> dokładnie. Dobra, więc zakończmy nasz główny temat i polecajki, przejdźmy do tematów growych, mamy dzisiaj sporo kontentu, to może Marku oddam Ci głos, ponieważ Ty ogrywałeś GTA 5, miałeś poprzed na poprzednią konsolę, masz na nową konsolę, możesz nam powiedzieć o różnicach, czy, czy osoba, która zrobiła 80 godzin w PS3 powinna kupić na PS4 tą samą grę? Marku, Myślę, że mimo wszystko warto, ponieważ, jak chyba wszyscy wiedzą, na PS4 dodali tryb FPP, który tak naprawdę zmienia tą grę totalnie. Można ją przejść po prostu drugi raz jako totalnie inną, bo doznania są oczywiście całkiem inne. Uważam, że warto uważam, że warto. Nie jest to zwykły remaster, tak jak właśnie na przykład The Last of Us, w którym podniesie ich tylko klatki i rozdzielczość, ale dodali, w GTA dodali naprawdę masę kontentu, który cały czas odkrywam, bo mam około 10 godzin dopiero na PS4. I na każdym kroku widzę coś nowego, mimo, mimo wszystko. To, co zrobili... Po, po, robi wrażenie, szczególnie roślinność i auta. Auta po prostu teraz błyszczą pięknie Brak mi słów. No. Ale może jestem fanboyem GTA, to może dlatego. Kiflom, bracie, bracie. A y, nie nudzi cię ta gra? Przecież ją w sumie drugi raz tak samo, prawda? Więc y, nie nudzicie trochę, o, znowu musisz jechać teraz i zaraz będziesz, o, teraz muszę zrobić to, a zaraz będę musiał robić to. Nie nudzi cię w żaden sposób? Y, no właśnie nie, ja... ja... Cieszę się drugi raz, tak, tak, tak jakbym grał w tą grę pierwszy raz, bo grałem w nią na premierze, czyli to ponad rok temu Aha. i trochę już zapomniałem i teraz przypominam sobie tę misję, wszystko co robiłem i no nie nudzi mnie, totalnie mnie nie nudzi. Ja powiem tak, GTA V to jest jedna z najlepszych części GTA, przynajmniej według mnie. Ponieważ w porównaniu do na przykład San Andreas albo GTA 3 ewentualnie, no może Vice City to nie, ale do San Andreas na pewno nie ma tej takiej sztucznej dłużyzny, czy takich misji na zapych, no nie, że musisz coś zrobić. Tutaj wszystko idzie wartko, szybko, ładnie swoją linią, nie ma przedłużaczy, wszystko jest bardzo fajnie pokazane. Ja na przykład z wielką radością skończyłem GTA V, gdzie GTA San Andreas odpadłem przy misji dla ślepego Japończyka czy tam chińczyka, no nie. Mm -hmm. Bo już mnie po prostu tak wynudziło, już tyle rzeczy tam zrobiłem, a tu net końca nie było widać ani jakiegoś rozwinięcia fabuły, no nie. Tak, to jest chyba nie, drugie GTA, które przeszedłem tak naprawdę. Od którego nie mogłem się oderwać, bo każde GTA oprócz Vice City, bo Vice City było pierwszym, jaki przeszedłem do końca. Ja tak ja samo. Tak ja tak samo, no? <śmiech> i. i... Każde GTA jakoś, mimo że San Andreas było naprawdę zajebiste, to w pewnym momencie każde GTA nudziło mnie po prostu. Już no. nie chciało mi się tam nic robić. W piątka pochłonęła mnie totalnie. Nie potrafię, znaczy, Nie potrafię nie grać w tę grę. A grałeś w Vice City Stories albo Liberty City Stories? <śmiech> nie, wtedy nie miałem jeszcze platformy, żeby w to grać. To też jest podobno. Bardzo fajne. Ja grałem tylko w Vice City Stories na PS2. Jak już był ten port taki, to mi znajomy pożyczył. Albo grałem na PSP, od niego już nie pamiętam dokładnie. I tam też bardzo wszystko ładnie było spięte. Mimo, że to była o wiele krótsza gra. I to bardziej by się nadawało na dodatek niż osobny tytuł, no nie? A te gry są na wite może? Tak. Na że można chyba nawet je kupić. Bo to jest idealnie. to są porty z handheldu właśnie. Te dwie części wyszły tylko na PSP. I są mega fajne, no nie? To na pewno na drobie. Jeżeli są na wite to takie... A propos GTA San Andreas pamiętacie misję z wyścigiem? A nie wróć Vice City. Pamiętacie misję z, z wiś... helikopterkiem? Z helikopterkiem A, albo myśli. z wyścigiem. Ja pierdzielę. Pamiętam, że to były czasy kiedy jeszcze było można kupić w Empiku jakieś tam, nie wiem, trophy guide do tej gry no nie? Jakbyśmy mm. to teraz nazwali miałeś wszystko opisane jak misję zrobić gdzie jechać, miałeś mapy znajdźki, nieznajdźki, bronie, sekrety wszystko no nie? I misję z helikopterem miała tak naprawdę poziom trudności 9 na 10, a ten wyścig, gdzie, pod, uwaga, spoiler, gry sprzed iluś tam lat, kto nie grał, niech zatyka uszy, a ten wyścig, gdzie musieliśmy zrobić kierowcę do napadu na bank, miał 12 na 10, no nie? Z czego byłem tak wnerwiony przez tą misję, że masakr, już nie chciałem w to grać prawie, ale jak już jakimś tam cudem przeszedłem, bo po prostu inni spadli z mostu, że tak powiem. Ja im nie pomogłem oczywiście, sami spadli, a to, że czołg stał na środku drogi to nie moja sprawa. Mm -hmm. I tylko przez to przeszedłem, żeby w następnej misji w ogóle stracić tego kierowcę, to myślałem, że z kogoś rozszarpię. Nie? Szczerze mówiąc nawet nie pamiętam tej misji. Bo to chyba Totalnie. jedna chyba z pobocznych, z tego klubu takiego, co yy, tam można było go potem kupić tak naprawdę. To było wszystko takie disco, taki parkiet świecił się na kolory. Co, to pa, co to, to była potem, maska tego... Yy, to 14, pamiętam akurat. 13. 5, 13. Ma, ma, klub Malibu, czy coś się no, stało? No, no, no, no. no. Klub ale, ale misji totalnie nie pamiętam. Ale pamiętam Ej, właśnie cześć. to z helikopterkami. Śniła no. mi się po nocy. Masakra. No. E, tak jeszcze idąc do GTA V. Teraz wychodzi jakaś aktualizacja, która mała ma poprawić drzewa, bo się nie ruszają. E, w ogóle ja nie wiedziałem, że w ogóle tam się ruszają drzewa. a Grałem w GTA V. A tu podobno nie ruszają się i mają to naprawić, żeby się w końcu ruszały, LOL. E, to w ogóle e, Rockstar rozwala. No i oczywiście chodniów. I tak, i oczywiście wychodzi ten dodatek z napadami na banki. Znaczy został e, dopiero zapowiedziany. Tak, został zapowiedziany na styczniu. Rok chyba, temu. Ale teraz został zapowiedziany, bo ma, masz kamień. Ale teraz został zapowiedziany, i na, w styczniu ma wy, wyjść już będzie za darmo. i Podobno to jest, to jest ciekawa opcja, bo nie wiem czy wiecie, ale w GTA 5 mamy mikropłatności, jeśli chodzi o online. Można tam e, kupować sobie tą wirtualną walutę za normalne pieniądze i sobie tam jakieś rzeczy w GTA Online kupować. To, to że momencie... przypomniałeś, dalej nie odebrałem od Rockstara mojego miliona. No tak. Za te problemy z GTA Online. <śmiech> e, I ten, i ze względu na to, że właśnie e, uzbierali Rockstar podobno uzbierał dużo pieniędzy z tego to powiedzieli, że ten dodatek wychodzi całkowicie za darmo dla wszystkich znaczy on miał być za darmo Tak. No, to, to miał być taki właśnie mały miał być, dodatek miał jak, być jak jak za darmo, masz te... ale, a, tak, ale teraz robisz z tego dosyć spory dodatek bo ja widziałem zapowiedź za tego dodatku i normalnie pełnoprawdy dodatek, coś co na przykład w Destiny dostajesz za 79 zł to dostajesz za darmo, tak właśnie w, w ramach sprostowania 79 zł season pass nie, 79... Nie, 190... nie, 79 sam Season Pass. W czym? No w Destiny. Nie, tam nie ma Season Passu. Tam masz... Nie ma? Tam, nie, tam, tam masz jakąś przepustkę na te dwa dodatki. Ale to... No, season, no można powiedzieć, że to jest Season Pass, ale to, to jest na dwa dodatki. Ale jeden kosztuje 79 zł jacku sprawdził, bo ja sprawdzałem to. O jezu... Akurat jest, jestem tego pewny. E, tak, e, to... to DLC to, e, e, -DL to zło. DLC e, to zło. Okej, okay, więc... Dobra, wracając do GTA 5 jeszcze. No. Odkryliście w końcu jetpack? Jak go zdobyć? Nie... Dobra, to, to ja wam coś powiem. Ja mam oficjalnego gajda. Kupiłem sobie BGTA 5 i tam jest. Mam ci powiedzieć, w którym, w którym miejscu się znajduje? Znaczy wiem, ja lubię takie właśnie odkrywanie przez graczy tego wszystkiego, nie, no, no nie? Wiadomo, wiadomo, tak. Tak jak w Battlefield 4, no nie? Że odkryli odgłosy dinozaura, odkryli Megalodona, odkryli coś tam, nie? I ja widziałem właśnie, że tam w pewnym miejscu ja byłem przy tej rzeczce. To jest nawet misja bardzo blisko tego Trevora tam. Jest kamień nagrobny i tam jest napisane coś, no nie? I że to niby miało być miejsce tego jetpacka. Czy tak jest, czy... To jest? Eee, ja to nie wiem. Ktoś, ktoś inny rozegrał 80 godzin w tej grze, to powinien wiedzieć. Marek? Trochę mi głupio, ale nie mam pojęcia. No bo UFO to każdy znalazł, to bez problemu, no nie? To jest podczas misji nawet. Wielką stopę tak, tak samo, no nie? Mhm. No yeah, ale właśnie okay. z tym jetpackiem, bo jest nawet w guidach, a właśnie wiesz, że na mapie jest nawet pozaznaczane miejsca takich sekretów. Jak masz tą mapę dołączaną do GTA V i dasz ją pod Ultrafiolet czy coś takiego, no nie? To masz normalnie wszystkie znajdki zaznaczone czy coś tam na tej mapie. Zdewiaduje czy... no czy... się fajnych nie rzeczy. Nie <śladuje> No. Nie wiedziałem, trzeba będzie to sprawdzić koniecznie. <śmiech> Ale podobają mi się nawiązania w GTA 5 do Red Dead Redemption, jak na przykład Bigfoot, który w Red Dead Redemption był w tym dodatku Undead Nightmare, który tak naprawdę ten cały quest tego Bigfoot'a wziął się z GTA San Andreas, gdzie ludzie wymyślili, że jest wielka stopa gdzieś tam na górze, no nie? I potem twórcy to przenieśli do Red Dead Redemption i jest podobny myk w GTA V, tylko też że go chyba nie znaleźli. Albo znaleźli? Już nawet nie pamiętam. Ja, ja miałem ten dodatek, ale ja nawet go nie... Nie, odpaliłem go raz, bo to był też dodatek online i tam chyba wprowadzali coś w ramach bronienia się przed zombiakami. I ten tryb sobie grałem po prostu. Ale to tylko tyle. No. Dobra, myślę, że GTA 5 możemy zamknąć. Czyli ty, Marku, kupujesz i w sumie chyba polecasz dla osób też, które mimo wszystko grały poprzednio. Jak najbardziej. Jak Jeszcze najbardziej. jedno pytanie. Online działa już? Normalnie? Mm, o tym nie mogę powiedzieć, bo ja nie grałem. Tak. Ale, ale tam, tam nie było chyba Jacku żadnego problemu z online. Em. Znaczy na PS3 było. Kasowało no tak, po stracie, ale... nie można było wejść. Tak, na PS4 tak. też tak było podobno na początku, wiem, że wiem, wiem, nie ostrożnie. można było wejść do gry w ogóle. Tak. Nie, nie. No wszystko Na 100% wszystko działa super. Więc yy, nie ma problemu. Dobra, więc GTA 5 zamknijmy ten temat. Eee, może ja teraz powiem Jacku o jednej grze. Słuchajcie, w środę pojawiła się aktualizacja Stora, jak zwykle co tydzień i Stor e, e, Sony dało nam darmową grę, która już była na Steamie, w tym roku w sumie wyszła ta gra. E, jest gra free to play, nazywa się Load, Load Out, e, Load Out, czyli e, gra, e, shooter, rysowane, słuchajcie to jest, to jest Team Fortress 2 to jest gra, która jest, przypomina Team Fortress 2, ma taką cukierkową grafikę jest właśnie tak, taką karykaturalną grą, jest za darmo i jest całkiem niezła, z tego co mamy free to play na, na PS4 to, to, to ta produkcja wybija się ze wszystkich tych gier i w sumie jeżeli graliście w Team Fortress 2 i wam się podobało Możecie grać, e, możecie bez problemu pobierać loadouta i grać. Jeżeli nie, nie podobało wam się, to nie. Jeżeli nie graliście, a lubicie shootery, to też ciągnijcie ci i wtedy sprawdźcie. E, no, dużo nie będę mówił, dziwne bronie, różne, różne dziwne skile, e, wiadomo, taki cukierkiowy świat. No, Team Fortress. E, taki... A nie bliżej temu do Sunset Overdrive? E... Jeżeli chodzi o styl? Sunset Overdrive, kurczę, ja, ja, ja nie grałem trochę w tego Sunset Overdrive. Znaczy, takie wiesz, porównione bronie wiem. puszki. Tak, ale, ale to przecież w Team Fortress było, było podobnie. Jacku, tam też były takie. Znaczy, nie no, może bronie nie były aż tak powalone trochę. Faktycznie. No to tak, jeżeli chodzi o bronie, to bliżej temu do Sunset Overdrive, faktycznie. Ale jeżeli chodzi chyba o cały gameplay, no bo wiesz, Sunset Overdrive to jednak gra w zombie, prawda? A, a a tu masz a tu masz, e, mimo wszystko e, multiplayer, tak? Defme, death team Deathmatch, capture the flag i różne takie rzeczy, więc. Więc. No tak, no to, to, to jest mniej więcej podobny styl, prawda? Jest za darmo, więc polecam, gra chyba waży koło 3,8 giga, więc dla Jacka to będzie dwa tygodnie ściągania, ale dla normalnych użytkowników myślę, że parę godzin. Nie no, to godzinę, nie chodzi wie. o prędkość, tylko o limit pobierania. Tystety. No, no to, to mówię, że no to w trzy miesiące Jacek mógłby zbierać na loadout. Akurat load się rozbije to na właśnie trzy miesiące. No, no, tylko tak mówię, polecam wam, polecam wam, bo to jest dobry tytuł free to play. Jeden z lepszych. Ostatnio wyszedł battle, coś tam Royal, czy coś takiego w ogóle, tytuł z telefonów wzięli za darmo na PS4, ale nie tykajcie tego w ogóle, bo, bo to jest aż no, to jest taka bieda, że to szok. No tak jakby byście grali w Candy Crush Sadze na 40-calowym telewizorze. Nie, nie, nie. To, to Ta konsola nie jest do tego stworzona. Dobra, więc ja tylko chciałem polecić wam tą gierkę. Jacku, no, wybierz sobie jakąś grę, o której chcesz powiedzieć. No to ja powiem o Rise, Son of Rome które było kiedyś na Xboxa One tylko, to był Exclusive, który miał sprzedać tę konsolę, ale no. potem trafiło oczywiście na PC, na którym ja to grałem dzięki koledze, więc nic nie straciłem tak naprawdę i tak jakby nie polecam tej gry. A dlaczego? Dlatego, że mimo że to ładnie wygląda, to jednak robiło to krajtek. Ta gra ma czasami sporo błędów, walka jest taka sobie, praktycznie możesz przejść to maszując jeden guzik. Tam nie ma żadnego wyzwania w tej grze, masz walkę tak jakby pełną quick time eventu, gdzie atakujesz normalnie jak w slasherze, mimo że to jest tak, taki biedny slasher, tak, masz proste ataki i tak dalej i możesz wykończyć przeciwnika i wtedy na przykład na przeciwniku pojawiają się dwa kolory. Jeden jest niebieski, drugi jest żółty i to odpowiada klawiszom na Xboxie One, to jest chyba X i Y, z tego co pamiętam. Według twórców to powinno być tak, że jak pojawia się żółty, naciskasz X, jak pojawia się niebieski, naciskasz Y i wtedy te ataki miałyby ci wychodzić i zabijać przeciwnika, no nie? I to nie działa. Praktycznie możesz tylko naciskać X w kółko, nieważne z kim będziesz walczył. Odpalisz finishera, będziesz naciskał X wbrew kolorom, to i tak ci to zaliczy, i tak przeciwnika zabije tam nie da się po prostu zginąć. Żeby zginąć, to nie wiem, musiałbyś odłożyć pada, włączyć maksymalny poziom trudności i wyjść chyba, nie wiem, na obiad albo coś, wrócić i jeszcze chyba, nie wiem, zeskoczyć z klifu, żeby się zabić. Tam po prostu się nie da zginąć. Ta gra jest tak banalna, że to aż boli. Jest jakiś system rozwoju postaci, gdzie ja praktycznie gram, nie wiem, 5 godzin i przeszedłem całą grę i miałem wszystko na maksa już w połowie gry, no nie? Przeciwnicy słabo. Tak naprawdę, masz kolesia zwykłego, kolesia starszą, kolesia z zbroi, kolesia z dzidą, kolesia z łukiem i praktycznie zero. Zero jakiejkolwiek taktyki, zero czegokolwiek, no nie? Po prostu idą na ciebie i tyle. Jeszcze masz odpalić nawet specjala, który ogłusza przeciwników, wtedy to ich tniesz jak po prostu masło nożem, no nie? A, y, ty, Jacku, grałeś... Y, na jakiej platformie ty grałeś? Na pc -cie. Na pc -cie. I jak ten tytuł wygląda? No bo chyba musisz powiedzieć, że wygląda nieprzeciętnie. Powiem tak. Gra jest tak ładna jak jej ustawienia na najniższym poziomie detali i tak dalej, no nie? Więc najpierw odpaliłem na minimum wszystko. Aha. Gra wygląda bardzo ładnie wtedy. Potem odpaliłem na najwyższym. I wtedy już czar prysł. Gra jest ładna, ale nie jest wybitna. Tak naprawdę. Wszystko jest fajne, kolorowe, szczegółowe. No ale... To jest taki poziom, nie wiem, gier sprzed dwóch lat. Sam styl tej gry jest taki też toporny typowo, wiesz, rzymski, że... Tutaj biegasz właśnie centurionem, zabijasz dzikusów i tak dalej, masz takie typowo rzymskie miejscówki, jak na przykład sam Rzym. Jakieś, nie wiem, blisko obazy, jakieś, nie wiem, przyczółki przy barbarzyńcach i tak dalej. I to nie robi żadnego efektu wow, tak naprawdę. Widzisz to, widzisz, że to jest ładne, ale to nie sprawia twojego żadnego zachwytu ani nic, no nie? Tak po prostu przesiekujesz przez to wszystko, gra jest totalnie krótka. Przeszedłem ją na dwa posiedzenia, z czego jedno trwało dwie godziny, drugie trwało trzy godziny. To nie jest taka gra, którą bym na przykład porzucił na początku, aż tak słaba nie jest jak na przykład Never Dead. Ale no... Gra szału nie robi tak naprawdę. Pograć można od niechcenia, jak się nie ma co grać na Xboxie ewentualnie na PC, ale tak to nie polecam, żeby na przykład, nie wiem, płacić na premierę pełnej kwoty albo coś. Dalej wychodzę z założenia, że Krajtek powinien zostać przy swoim silniku graficznym, a nie tworzeniu gier. A nie wiem, wygraliście w to, czy nie? Marek? Krystian? Ja nie grałem. To dużo a, nie, nie straciłeś. Nie, ze, ze względu na to, że to wiadomo, wyszło na Xboxa One no i nie mam Xbox One, więc nie grałem. Jeżeli chodzi na pc no to ja na PC gram w gry, ale nie takie gry. Raczej w gry, które nie mogę grać na konsolach. to, jakbym się uparto, bym mógł zagrać na konsolach, ale nie, nie, nie. To, to, to, to jest dosyć słaby. znaczy słyszałem, że, że jest dosyć słaby tytuł. E, aczkolwiek ja, ja do Krajteka, nie wiem czemu, ale, ale mam, e, no. Ech, sentyment po, po pierwszym kryzysie? Tak, z, z, właśnie ma mi to duże, wiesz, no bo pierwszy ja... Crysis był bardzo dobry w ich wykonaniu. Sam nie grałem, ale wszyscy moi znajomi chwalą, no nie? Ale już dwójka i trójka to jest podobno tylko demo technologiczne i nic więcej. Gdzie w dwójkę grałem, bo miałem z plusa. Nie zaprzeczam, no. na PS3 wyglądało bardzo fajnie, ale sama gra była się, normalnie jak śmierć, jak kromka chleba. Ja strzelam do przeciwnika i czuję, jak ładował do worka po ziemniakach, no nie? no to, to trochę tak było, ale no właśnie ja, ja powiem ci, że w Cryzisa 2 dużo grałem online dużo, trójki już nie kupiłem, bo słyszałem, że poza tym, że dostajesz łuk, to tam się nic nie zmienia no i dlatego ten Rise, no ten Rise no i faktycznie, jeżeli gra się sama przechodzi, no to chyba nie takiego tytułu oczekiwaliśmy, tak, mimo i jej rewelacyjne grafiki, bo tam grafika podobnie jest rewelacyjna, tak? Mówię ci dosłownie ja odpalam na najwyższym poziomie trudności i jednym klawiszem przechodzę wszystko, no nie? Nawet no, masz nie, przeciwników, to... którzy są niby szybsi i oni robią uniki przed twoimi atakami, ale co z tego, jak unikną ci trzech ataków, ale czwartej tak w nich wejdzie, ich ogłuszy i potem ich dobijasz od razu praktycznie. No tak, tak, tak. Nie no, to w ogóle odpada. Odpada, odpada, odpada, całkiem. Eee, no, sz sz szkoda mi tego tytułu. Eee, co, co mogę powiedzieć? No, może, może gdyby był na PS4 za 10 funtów, tam za 50 zł, to możemy sobie to kupić, tak? Ale, ale, ale tak to raczej nie i raczej tego nigdy w życiu nie sprawdzę i tyle. I ma, mam tylko nadzieję, że Krajtek e, będzie robił dalej gry, bo oni mieli tam problemy ostre. E, z, po tej, po premierze tego, bo była dosyć słaba sprzedaż, mieli problemy e, te silniki za bardzo nikt nie chce od nich brać, bo ciężko się na tym e, robi gry, jest słaby support ich dla tych e, wszystkich e, studiów, co biorą w związku z tym. No mam nadzieję, że się ogarną i będą dalej robić e, gry to tyle powiem. E, dobra, więc Rajs Jacek nie poleca, aczkolwiek przyszedł do siatku, więc jednak coś tak. się trzymało chyba. No to nie jest tak słaba gra, żeby ją porzucić jak Never Dead, jak już mówiłem wcześniej. Mało A. gier porzucam, zaciskam zęby, Net sa 2 przeszedłem, ale zraziłem się już całkowicie do tej serii, więc... No tak, to nawet ja dwójki Crazy'a nie przeszedłem. no to, to, to... musi być dobra, Jedyny więc... plus tej gry to, że jest krótka. E, no jest, jest, jest, jest. Podobno jest. Eee, więc e, dobra, przejdziemy dalej ja mówiłem, że będę o, o opowiadał o grach z Pulsa na PS4, w zeszłym miesiącu e, nie opowiadałem, bo nie było o czym w tym miesiącu już jest o czym, dlatego e, powiem wam, e, no dwie gry dostaliśmy w Pusie, e, użytkownicy konsol PS4, PS3 i Wity też, ale o tych grach nie chcę mi się mówić zresztą e, nie ogrywam ich, a te gry ogrywałem na PS4 dostaliśmy Injustice God's Monk Us i Secret Punchos. Dobra, jeśli idzie o Injustice, to... E, no słuchajcie, nie ma żadnej bijatyki na PS4, więc jeżeli lubicie bijatyki, to weźcie tą, bo nie ma żadnej, to raz. A dwa, że w sumie nie jest zła. Użytkownicy Xboxa mają przynajmniej tego Killer Instincta, którego by sobie pograł. E, no, akurat e, na PS4 nie ma nic takiego, w związku z tym Injustice weźcie. No, taki Mortal Kombat, z bohaterami DC Comics Dla mnie tytuł w porządku Jacek grałeś? Grałeś chyba Jacku, nie? Kupiłem na PS3 Na miesiąc przed tym jak dostaliśmy w plusie Na PS3, o. więc no tak. grałeś życie Kto tak, tak Lepiej niż ten jak kupiłem kiedyś Rayman Origins, bo teraz tego Injustice to chyba kupiłem za 59 zł, bo była akurat promocja, to tam jeszcze pół biedy, nie? Aha, aha. Ale Rayman Origins dla działuchy kupiłem za 149 zł na PSVT, a miesiąc później było za darmo w plusie. To jest a, dopiero przegrać życie. Eee, jak Jacku tytuł? Injustice to jest taki no, Mortal Kombat po prostu z nakładką DC. No tak. Jak Mortal Kombat, te nowe mi się za bardzo nie podobają, tak, Injustice przeszedłem, bo jest krótkie. Pograłem tymi postaciami jednak, no... To jest tak trochę dziwnie, bo tak... Specjal Batmana jest typu, że gwizdże na samochód, który rozjeżdża przeciwnika, no nie Więc... A ty, Marku, ogrywałeś? Nie miałem jeszcze okazji, ale jestem dużym fanem Mortala i bardzo lubię DC, także na pewno... O, sprawdzę A, obie. jeszcze jedno. Nie zwracajcie uwagi na fabułę. W jest totalnie durna fabuła... Ole, olejcie to. Jak chcecie jakąś dobrą fabułę Injustice, to przeczytajcie komiksy. Tak. Komiksy. E, dobra, więc to tyle o tym tytule. Chciałem powiedzieć, że Wejście, bo to jest solidna miatyka. Może bez Fireworków, ale jednak jest solidna. No i Secret Punches. No Secret Punches, to jeżeli nie wiecie, co to jest, to, to jest... E, ja, ja bym ja bym naj, naj, e, najbardziej zbliżył, bym tą grę przybliżył ją do... E, porównał ją z Dead Nation. Rzut jest podobny jak w nation, tylko, że nie walczy się z obłakami, a na ogół z przeciwnikiem. Z przeciwnikiem to jest taki, jakby, multiplayer, tylko multiplayer. I walczy się takie pojedynki w konwencji westernu, trochę takie karykaturalne, eee, no. Eee, wygląda to całkiem ładnie, eee, macie tam parę postaci do wyboru, one, mają, one po prostu prezentują inne bronie. No i opcja polega na tym właśnie, że na takiej planszy jak w Dead Nation masz gdzieś tam przeciwnika e, i chodzicie sobie po tej planszy i się dobijacie, zabijacie i tak dalej. E, tytuł jest nastawiony bardziej na rozgrywkę multiplayerową. Były problemy z kiedy wyszedł ten tytuł, ale już teraz już raczej wszystko naprawili i nie powinno być takich e, problemów. No, to taki izometryczny e, multiplayer w klimatach westernu e, Team Deathmatch, albo, albo tego typu rzeczy. W sumie mogę polecić, może w, bez fajerwerku, ale ale na jakieś takie zimowe wieczory. Jest e, bardzo fajna też kooperacja lokalna. Dwie osoby można sobie grać na podzielonym ekranie. I naprawdę wygląda to przyzwoicie. Jestem więc... w szoku, że polecasz Indyka. E, nie, no bo wiesz, no, Indyki to też tytuły. No Mówię, jak ja od, od, ostatnio grał w Paperclip cały czas, więc e, nie, naprawdę mi się podoba. Tylko nie mogę przejść, nie mogę przejść, żeby mnie nie wyrzucili. Ale, ale może mi się w końcu uda. Nie, no polecam, no bo, no bo niektóre indyki są naprawdę w porządku. Ten jest, ten, nie polecam go nie wiadomo jak, po prostu to jest taki do, dosyć solidny indyk, ale bez rewelacji. Jak, jak go nie ogracie, nic się nie stanie, ale jak, jak tam macie trochę samozaparcie, chcecie czegoś na spróbować, to możecie spróbować i tego Indyka, i Injustice, i Loadouta, bo wszystkie są na takim e, średnim, e, średnim dobrym poziomie. No. To, to jest wszystko i tak bez fajerwerku. E, no. No i, no, i, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o gry z e, więc Jacku, możesz sobie tam mówić o kolejnej grze, którą ogrywałeś. Hmm. Trudny wybór, tego jest tutaj sporo. Mhm. A czas ale... nas goni, czas nas to goni. To może powiemy o This War of Mine, jako że jest w miarę świeże. Tak, Graliście to... w ten tytuł? Marek pewnie... Marek... Marek powie, że nie. Tak, nie grałem. Ja, ja tak samo nie grałem, ze względu na to, że jest na komputery. No ale to spokojnie, optymalizacja jest dobra, no i tak macie słabego kompa, to możecie pograć. No Bo warto. This War of Mine to jest po prostu symulator apokalipsy. Ponieważ musimy przeżyć w czasie wojny określoną ilość dni, no nie? A jeżeli ktoś się czemu apokalipsy, to od razu śpieszę, że tak naprawdę apokalipsą dla, i końcem świata dla zwykłego człowieka nie jest jakaś inwazja zombie albo coś, tylko wojna. I tego, no, temu nie zaprzeczymy, tak? Ponieważ w czasie wojny wszystko co najgorsze wypełza na świat, że tak powiem. I w This War of Mine jest dokładnie tak samo. Mamy do dyspozycji ekipę złożoną z trzech członków. Jest to losowa ekipa, więc może być tak, że grając pierwszy raz mamy jakąś tam ekipę, która jest super, ale pogramy drugi raz i już będzie jakaś gorsza ekipa, no nie? I wszystko odbywa się na planszach z widokiem z boku, gdzie każdy dzień, ponieważ tam jest wszystko podzielone na dni, zaczynamy od tego, że jesteśmy w bazie. Nasza baza to jest zawalony jakiś dom, większy, mniejszy, nie wiem dopiero gram pierwszy raz i jeszcze nie zginąłem więc mam cały czas ten sam dom i na przykład musimy, nie wiem, pierwszego dnia odkopać jakieś tam gruzy obejść cały ten dom, zobaczyć czy są jakieś surowce jeżeli są surowce to mamy do wyboru co z nich zrobimy ponieważ tak naprawdę jest tam bardzo fajny crafting no nie? możemy zbudować łóżko na którym będziemy spać, ale równie dobrze z tych samych surowców możemy zrobić jakieś krzesło, które nam będzie pomagało usiąść i lekko odpocząć a jakiś tam, nie wiem piekarnik do gotowania i tak dalej i tak dalej no nie? więc ostro musimy decydować o tym co chcemy użyć kiedy chcemy użyć, jak chcemy użyć no nie? i tak samo nasze postacie nie są jakimiś no name'ami albo coś i od razu mówię tam nie ma poziomu ani trudności z tego co mi wiadomo ani poziomu naszej postaci z góry mamy narzucone, że na przykład jeden nasz bohater jest dobrym kucharzem przez co jeżeli damy mu jakiś tam piekarnik i tak dalej i on będzie gotował, to po prostu szybciej najedzą się nasi kompani, tak? I on będzie mógł to lepiej zrobić te wszystkie potrawy, no nie? Drugi jest na przykład dobrym, nie wiem, cieślą i on nam zrobi raz dwa łóżko albo coś w tym stylu. Trzeci jest na przykład dobrym biegaczem, czyli w razie, nie wiem, wypadu, o którym powiem później będzie mógł szybko się zawinąć, gdyby coś poszło nie tak. Czwarty, I na przykład inny jest tam, nie wiem, dobrym lekarzem, przez co na przykład, nie wiem, łatwiej nam jest kogoś wyleczyć, opatrzyć i tak dalej. Inny jest dobrym przeszukiwaczem, co jest bardzo do, bardzo tym. Yy, jakby to powiedzieć. To jest bardzo potrzebne tak w tej grze, tak? Jeden dobry przeszukiwacz i praktycznie jesteśmy już w części ustawieni. I zasada jest taka. Mamy to podzielone na dzień i na noc. Dzień sobie kombinujemy w bazie, czyli odkrywamy ją... Mimo, że jest mała, to możemy odkryć praktycznie w ciągu jednego dnia. Odgrzebujemy, budujemy najwyżej łóżka, żeby nasi mogli odpoczywać albo coś. I w nocy wyruszamy na łowy. Ale to nie jest tak, że cała ekipa może wyruszyć. Tylko wybieramy, co jaki członek ekipy ma robić. No Czy na przykład, że jeden, który jest zmęczony, możemy go puś puścić do łóżka, żeby on przespał noc. Natomiast drugi, który będzie czuwał, a trzeci wyjdzie na poszukiwanie różnych takich rzeczy, które mogą nam się przydać do przeżycia. I tak zaczynamy noc, no nie? I w momencie, kiedy zaczniemy noc, osoba, która została wysłana na zwiady i szukanie surowców, jest wysłana gdzieś tam do innego domu. Domu, nie wiem, kamienicy, nieważne, no nie? I my wtedy sterujemy tą postacią. Mamy do wyboru, jak to zrobimy. Możemy po cichu się skradać, po prostu patrzeć przez dziurkę od klucza, czy na przykład nie ma jakiegoś przeciwnika albo coś wejść po cichu do domu, przeszukać na przykład tylko pierwsze piętro, znaleźć jakieś surowce i to nie jest tak, że mamy na przykład nieskończoną ilość miejsca w ekwipunku, tylko nasz plecak ma ograniczoną ilość. Przez co najlepiej wysyłać tych, którzy są najlepszymi przeszukiwaczami, ponieważ oni mają trochę więcej tego miejsca w plecaku i mogą więcej przynieść. No i tym sposobem na przykład wysyłamy kogoś, Jak już mówiłem przed chwilą, on tam może wejść po cichu, może tam biec, nieważne. I zakradamy się, okradamy na przykład, nie wiem, jakieś tam komody, półki i zabieramy rzeczy, no nie, i mamy do wyboru, czy jak już zapełnimy plecak to czy zostajemy dalej i przeszukujemy dalej, bo możemy coś znaleźć lepszego, czy na przykład wracamy od razu do domu i kończymy noc i automatycznie wracamy, no nie, jeżeli wrócimy do domu to może być tak, że przez noc podczas naszej nieobecności ktoś nas zaatakował, i wtedy dzieją się naprawdę różne rzeczy, bo możemy wrócić, a na przykład jeden z naszych bohaterów został zabity, drugi jest ranny, mogli nas okraść, równie dobrze możemy wrócić do pustego domu, ponieważ wszyscy zostali zabici i tak dalej, i tak dalej, no nie? I oczywiście po każdym powrocie z nocy, każdy ma tam odpowiednie, nie wiem, jakieś współczynniki, które go określają, na przykład, że jak był na wypadzie w nocy, to teraz jest zmęczony, głodny i jeżeli coś się stało, to na przykład jest ranny, chory albo coś. No i mamy wybór, czy opatrzymy go, czy damy mu jedzenia, bo na przykład jeżeli mamy, nie wiem, trzy miski zupy, no to wiadomo, wtedy można każdego tego dnia nakarmić, ale na przykład nie wiem, mamy dwie miski zupy, no to kogo nakarmimy? Czy nakarmimy kucharza, czy nakarmimy tego, co wychodzi na zwiady? Mamy jedno łóżko, no to tylko jedna osoba tak naprawdę może w nim spać i odzyskać w pełni siły. To kogo poślem? Tego co czuwał, czy tego co był na zwiadach, no nie? I to jest bardzo dobre to tak wymaga od nas, żebyśmy kombinowali na kilka kroków do przodu, że to jest według mnie mega, no nie? To już nawet przebija pod względem skomplikowania XCOM Enemy Unknown, gdzie tam musieliśmy musieć na kilka ruchów do przodu, tak w This War of Mine musimy musieć na kilka dni do przodu, no. I teraz tak, podczas wypadów w nocy możemy szperać po pustych budynkach, jak się nam uda, ale może być też czasami tak, że w tym budynku ktoś już jest. I tak na przykład zdarzyło mi się, że wyszedłem w nocy, idę, przeszperuję budynek, mam jeszcze tam jakieś kilka miejsc, to sobie myślę, czy by wracać, czy nie, no nie. To stwierdziłem, że zostanę, poszedłem na piętro i nagle słyszałem jakieś głosy, no to wiecie. Stanąłem, od się tam gdzieś schowałem, poczekałem chwilę, głosy dalej dochodziły, ale się nie ruszały. To podszedłem do drzwi, patrzę przez dziurkę od klucza, a tam po jakieś starsze małżeństwo, no nie. I wchodzę do nich i... Tam oni nawet ze mną nie walczyli, tylko mnie tam starszy pan prosił, żeby zostawić leki dla jego żony, bo ona jest ciężko chora, no nie? I przez to może umrzeć. No ale ja niestety miałem akurat też kogoś chorego w moim składzie, więc zrobiłem tak, że wziąłem połowę leków, połowę zostawiłem. A, szlachetny no. jacyk, szlachetny Jacek. Tak, są też takie właśnie decyzje moralne, że tu trzeba jednak decydować o tym, no nie? Jacku, brzmi fajnie. Z tego co widziałem, to, to jest rzut taki z boku, po prostu z boku, no więc, Tak, więc jeżeli wchodzisz do takiego budynku, to, to chyba widzisz ten budynek z boku. Nie, niedokładnie. Widzisz cały obrys tego budynku, A, ale, nie ale jest taka w środku, mgła, ta? tak. Aha, dopóki wiem, nie wejdziesz, wiem, nie, nie. nie będziesz na tego w polu wzroku, to tego nie zobaczysz, nie? A tak, wracam też na chwilę do Staruszków. Zabrałem połowę leku, poszedłem do mojej Kanciapy, wracam tam po kilku dniach. Idę do tego samego miejsca, patrzę, a tam już siedzi tam tylko sam dziadek, no nie? I do mnie mówi, że przez to, że zabrałem połowę leków, on nie miał jak leczyć swojej żony, przez co ona umarła, no nie? No I że jemu teraz wszystko obojętne, że mogę zabierać co chcę i tak dalej, no nie? Bo on już nie chce żyć po prostu. I takich decyzji jest masę a one są losowe że tak powiem jakbym jak tak. chciał, no, jak chciał zagrać od nowa w tą grę, to bym miał też ten sam y, przypadek to, tą samą osobę tam i tak dalej nie nie nie to jest totalnie losowe a, to dobra, tak to na przykład to mój to... znajomy też poszedł do tego domu mhm. i ja mu mówię że tam było jakieś starsze małżeństwo on mówi o to zabiorę im wszystkie leki kij z nimi to jest wojna moi mają przeżyć nie? No. To jest, ta gra bardzo fajnie pokazuje co byśmy tak naprawdę robili podczas wojny kto byłby gnojem, kto byłby... No, nie gnojem, że tak powiem. No, a, no a... on tam poszedł i miał tego pecha, że on. jak mu powiedziałem, że tam jest starsze małżeństwo, to on bez problemu sobie tam wszedł, nawet nic się nie skradał, ani nic. I nadział się na dwóch kolesi z bronią, którzy go zastrzelili po prostu. Albo innym razem po prostu wypadam gdzieś tam, nie wiem, do sklepu, czy gdzieś tam buszuję po półkach. Nagle widzę, że jakaś dziewczyna mi wybiega, krzyczy, że potrzebuje pomocy a ja się przypadkowo schowałem, jej nie pomogłem I nagle patrzę, a za nią wyskakuje dwóch drabów z knatem, ją zabijają i gdzieś tam zaciągają, no nie? No, no. To, to, to są ciekawe motywy, trochę trochę jak e, w tych grach title Games. A jeszcze Jacku, e, powiedz mi jedną rzecz, czy ta gra się kończy? Nie wiem. A, Podobno nie tak, jeszcze. ale według infografiki, która była niedawno wypuszczona przez twórców Eleven Beat Studios, mhm. e, tylko chyba 10% ludzi skończyło ten tytuł. Aha, ale nie, no, wiem. bardziej mi ja czy... Miałem dziewiąty dzień, tak naprawdę, i gra dalej trwa. Aha, aha. No, no bo jest to właśnie ciekaw. I tam pewnie masz już coraz mniejszą ekipę, tak? Nie, cały czas trzy osoby. Oczywiście jeden to tam jest prawie cały czas chory, ale dzięki Bogu mam tego. Dużo zapasu leków, więc daję sobie jakoś radę. No nie? Mam trzy łóżka, więc każdy może spać w dzień, jeżeli są zmęczeni. Plus jest też taki tej gry, że. Tak naprawdę, kiedy ty jesteś w dzień w swojej kanciapie, to ktoś z innej kanciapy może do ciebie przyjść na przykład będzie chciał targować się o coś. Że ty mu dasz lek i on ci na przykład broń, albo coś w tym stylu, nie? Plus, jak masz broń, to nie znaczy, że jesteś totalnym badasem, Ponieważ mój znajomy, który nadział się na ten trik z tymi starszymi ludźmi, gdzie mu zabiło kolesia, zdobył w pewnym momencie, za którymś razem, broń. I był wnerwiony i po prostu chciał się odegrać na tych kolesiach tam trafiło mu się też, że miał losowo gdzieś tam nie wiem, dwóch kolesi z bronią i wyskakuje na nich z knatem, a oni go ukatrupili praktycznie na miejscu, nawet nie zdążył wystrzelić. No, jakieś no, pytania? Y, znaczy Powiem Ci, że ten, że, że trochę przekonaliśmy do tego tytułu. Ja widziałem po recenzjach tego tytułu, że jest całkiem nieźle. Fakt faktem, że jest tam dosyć taka e, trudna tematyka. E, ale no, mi się to podoba, ogólnie, ogólnie mi się to podoba ja, ja może jak to zostanie to może.. E, rzucę no, czy się to na ten chyba typu. po 45 zł teraz chodzi jakoś tak 49 aha, aha, aha. No, to, nie to nie jest to jakoś tam no, pełnoprawnie tak, tak, pod wiesz, względem kosztów? nie? Jak masz milion gier, to wiesz, nie? Ja, nie, ja nie w ręce chodzi teraz e, Marku jakieś pytanie? Marku pytanie jakieś, coś Odnośnie tych wyborów, to są wybory typu zły i jeszcze gorszy? Czy, czy nie wiem, są jakieś, które mogą się zakończyć happy endem, powiedzmy? Znaczy, ogólnie to oh, nie yeah. są takie wybory znane z gier Bioware, jak na przykład Mass Effect, że wybierasz Paragon Renegade i przez się odblokowuje tam jakieś tam nie wiem, interakcje czy coś, bo jesteś dobry, jesteś zły to jest pełna paleta barw tak naprawdę ja zabrałem tylko pół leków no nie, a mój znajomy zabrał całe ja na przykład następnym razem jak będę u nich to nie wezmę w ogóle tych leków i to do niczego nie prowadzi ponieważ ta gra nie ma tak jakby fabuły fabułą jest wojna no nie a tak naprawdę cała historia to jest to, co ty przeżyjesz podczas tej wojny. Znaczy... Tak naprawdę równie dobrze mogę się nie spotkać tych staruszków, no nie? No tak, ale, ale przy tym twoim wyborze, to tu nie masz do, dobrego wyboru, bo jak nie weźmiesz leków, to twój umrze. Jak weźmiesz tak. leki, to ona umrze, więc tu no akurat... No dokładnie. Jak wiem pół leków, no to co, mój przeżył, ale no tamta umarła po jakimś czasie, no nie? Ale równie dobrze mogę mnie wziąć tych leków, pójść w inne miejsce i znaleźć tam leki. A jak, a, jak, a jak wróciłeś, to była druga połowa tych leków, czy nie wiem, po prostu? Nie, nie było już nic. Aha, nie było już nic. Było oczywiście to, czego nie przeszukałem w innych szafkach, ale tych leków, które były, to już nie było. Więc obstawiam, że gra zaliczyła to jako, że wziąłem wszystkie leki. No tak. e, dobra, więc Jacek poleca tą grę. Myślę, że mijamy... Nie na temat... święta, ale ogólnie tak. E, tak, więc możemy płynnie przejść, e, zostawiamy tematy kulturalne w tym tygodniu e, przejdziemy płynnie, bo podobne gry robi title Games no właśnie, Telltale Games e, oczywiście robi gry wszystkie takie same e, poza tym, że robi Tron teraz Tales of Borderlands zapowiedział nowe Walking Dead to zapowiedział... Nowe The Wolf Among Us też zapowiedział The drugi The... sezon ma być o kurcze zapowiedział jeszcze drugi sezon The, The Wolf Among Us, to jeszcze zapowiedział chyba grę, którą jak ja e, zobaczyłem, że będzie robić coś takiego, to po prostu e, WTF, normalnie WTF. E, więc nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale Taito Games robi grę w świecie Minecrafta. To jest prawie taki sam ruch, jak Lego robi klocki Minecraft. Czyli klocki Lego robią system Motyw o układaniu klocków o, y no. jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek to brzmi. No i ja nie wiem co tam będzie za fabuła. W Minecraftie. to w ogóle nie ma żadnej fabuły. To tak jak nie wiem, w Tetrisie chcieliby zrobić fabułę. Aczkolwiek, ja nie, powiem czy, tak, nie Minecraft się... ma fabułę jak Daisy. To jest to, co ty przeżyjesz, to jest twoją fabułą. No ja tylko, że w Daisy wiadomo, masz te wszystkie interakcje z ludźmi no. plus motyw zombie, no nie? który został chyba zapomniany przez graczy, ponieważ w Daisy praktycznie wszyscy się tylko wyrzynają albo coś. Biorą do niewoli i nie wiem, wypuszczają nago na zombie, nieważne. Tak w Minecrafcie tego nie masz. W Minecrafcie twoją fabułą jest to, co przeżyjesz, ale pod względem budowy. Bo tak naprawdę po pewnym czasie ty jesteś już takim przekozakiem tam, że każdy przeciwnik to jest dla ciebie pikuś. No tak, ale, ale zauważyłem że na przykład tak, w Daisy, to zawsze twoim przeciwnikiem nie jest zombie, tylko drugi człowiek. Tak samo, nie wiem czy oglądać Walking Dead, ale tam też. Tam, tam z ząbiaki to nie mają żadnego znaczenia. Tam drugi człowiek jest e, Twoim Na Tak, końc końców, człowiek jest Twoją tak. bestią. Tak. Człowiek, człowiek, człowiek, człowiek, wilkiem, a zombie, zombie, zombie. Dokładnie, zombie. to chciałem powiedzieć. Dokładnie, tak, tak. No, więc... Ale wiecie, jaki jest miks The Walking Dead? Ogólnie ten komiks miał nie powstać nigdy, mhm. ponieważ nikt nie chciał go wydać, ale twórca obiecał, że to będzie jakoś powiązane z eksperymentem kosmitów. No nie? I tylko dlatego się tam jakieś, nie wiem, jakieś, wydawnictwo zgodziło to wydać, ponieważ to miało być powiązane z jakimiś tam kosmitami, a tam jakiś tam wydawca właśnie lubił kosmos i tak dalej. No, no, no. I on się na to zgodził. Ale cały był taki, że jak już wydali tam pierwszy zeszyt, tam pierwsze taki zbiorczy zeszyt, no, no, no. To wydawca stwierdził, że nie. On nie chce w tym kosmitów. On bierze ten pomysł, który był od samego początku, który mu pokazywali, który mu na papierze się nie podobał. Ale jak zobaczył na kartach komiksu, to pokochał go praktycznie od razu. I tak naprawdę to już y, The Walking Dead wyszło dzięki temu w takiej formie jaką mamy teraz. Nie będzie już o kosmitach. No i bardzo, i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To jak całe szczęście. Eee, no, więc y, słuchajcie, no. Słuchajcie, Telltale Games robi sobie piątą grę. Piątą grę, która będzie wyglądała tak samo jak T4 i tak samo jak to wszystko co wyglądało wcześniej. Ja już po prostu tym żygam. Ja już mam tego dość. Nie wiem, Games nie wiem to przynajmniej niech zrobi jakąś inną grę, a nie że będzie taka sama jak reszta. No to jest dla mnie strasznie słabe. Co grasz ostatnio w FIFA? O, ja o ty! <gry> ej, ej, ej, ej, to jest do policyjnego. Ej, tak gdyby mi wszystko się równo, a może, a może właśnie TLT Game zrobi, nie wiem, FIFA, FIFA 15? Nie wiem, o. O, o, o. Już, o. Fabularnie, nie? Fabularnie. Kapitan Tsubasa, no. no. piłka będzie leciała tak. przez pięć odcinków. <grym> ej, ale to by było dobre, akurat. Ej, to by było dobre, nie, nie nie można im tego podsumować. Akurat, kapitana Tsubasa na, na Nesie, na Pegasusie, jak grałem, to to on sobie jeszcze pograł. Ale ja na PS2, pamiętam, że tam był to był jak RPG, że twoi zawodnicy tak, levelowali tak, tak, tak, tak, tak, i nagle mogłeś zrobić super strzał pod swojej bramki, że w ogóle, nie wiem, piłka zmieniała się w Feniksa, nie dość, że kosiła wszystkich przeciwników, też że wpadała do bramki i wyrywała bramkę, no nie? Tak, pamiętam takie rzeczy, nie? To, to było rewelacyjne akurat. E, tak, więc ten to games robi kolejną taką samą grę w, Wujek Bill Pomyślał sobie Kurczę, mam licencję z Minecraftem Co zrobić? O, ten to games robi całkiem dobre grę Dobra, damy im to, niech się bawią e, Więc e, oni robią tą grę Myślę, że to Wujek Bill do nich podszedł A nie oni do Wujka Bill'a, Bo oni mają i tak groma roboty e, No, yep. dla, mnie, dla mnie trochę słabe Że to będzie pewnie to samo Ja powiem tak, nie wiem czy z tym zgodzicie ale ja na przykład Season Passa do The Walking Dead mm -hmm. Pierwszego sezonu Kupiłem od razu na premierę Season Passa do The Wolf Among Us Kupiłem od razu na premierę Tak, do Tales from Borderlands The Walking Dead Sezon 2 I do tego Games of Thrones Nie mam zamiaru kupować Po prostu fuck you Telltale Games Za to co ty robisz, że ja kupuję Season Passa mm -hmm. Tamki, mam, wydaje na niego 69 zł no nie? Bo na PS3 od razu, żeby mieć wszystkie odcinki. Kij, ja muszę czekać półtora roku na te odcinki. Też ten season pass potem trafia do promocji i mój znajomy na przykład kupił go dwa miesiące po mnie za 29 no, zł, no nie? Tak, tak, tak. Ja tak, tak. coś Słuchaj, w życiu. Ja tak. sam poczekam teraz, aż będą wszystkie odcinki i dopiero kupię, no nie? E, tak, tak, w, w ogóle to jest głupota. E, dokładnie, bo ja na przykład kupiłem całe Walking Dead pierwsze, ale na witę właśnie za 20, chyba 27 zł, tak. 27, albo 28, 29, coś takiego, wiem, że tanią, no nie? I zobacz, i ty kupujesz tego Season Passa, masz tego Season Passa, a i tak, wszystko zanim ograsz, to właśnie minie te pół roku albo rok, a za pół roku albo rok, to, to będzie dwa razy tańsze jak nie trzy, więc to jest głupota straszna. Chyba, że faktycznie nie możesz się doczekać, to od razu kupujesz, ale mimo wszystko ten Walking Dead, którego gram, jest niezły. Nie powiem, że, to jest zła gra, to jest bardzo dobra gra, pod względem fabularnym jest całkiem nieźle. Ale ja mogę równie dobrze poczekać na nią rok. One wszystkie będą wyglądały y, tak samo. Tam zresztą, będzie się użyła fabuła, którą mogę sobie ograć w późniejszym czasie. No. Marku, a ty grałeś w jakąś grę Telltale Games, czy też nie? E, grałem w Walking Dead. Co sądzisz? Y, y, świetna gra, fajna fabuła, ogólnie mm. lubię Markę Walking Dead. Ale to co robi Telltale Tell teraz to telltale? Tail. E, to jest masakra. Mam wrażenie, że zaraz zrobił grę nie wiem, na przygodówkę, na licencji symulatora farmy, bo już robił wszystko. Tetrisa. Tetrisa. No, Albo zrobił. Nie boli trochę to, że w ogóle oni rzucili się na tyle tytułów naraz. I przez to. Oni wydawali The Walking Dead sezon drugi i The Wolf Among Us sezon pierwszy. I ile my musieliśmy na to czekać, a robili dwie gry. Teraz robią tych te 4 czy tam 5. Ja nie wiem. Pewnie są Borderlands, to wyjdzie, nie wiem, jak już będzie PS5. No nie? Jeszcze trzeba też zaznaczyć, że każda ich gra chrupie. Tak, to... Bez... Chrupie i to, i to ostro chrupie. Chrupie to te sobie chrupki co rano. Tam to się nie ma masakryczni. No. Najlepsze no, jest to... No, no, no, mów, no. Ja zastanawiam się, co tam może się ciąć. Co... Jak oni to robią. Nie mam pojęcia. Też nie mam dlatego pojęcia, ale pomijajcie wersje pudełkowe tej gry. Bo Jak już sami twórcy przy The Walking Dead w tej sezonie pierwszym mówili, żeby nie kupować wersji pudełkowej, to już coś musi w tym no. być, no nie? No, dobra, więc e, gry title games, e, słuchajcie, no są dobre, ale jeżeli raz to zagraliście dwa, to wierzcie, że kolejne gry będą takie same, tylko zmienicie sitting. No jak chcecie, jak wam się, jak wam odpowiada ta, taka, takie coś i, i nie wiem, i lubicie to firmę, no to płacicie za, za to samo. Jak nie chcecie czegoś nowego, to po prostu e, nie kupujmy ich gier i po prostu poczekajmy aż może się ogarną i zrobią sobie coś ciekawego. E, dobra, więc myślę, że chłopaki możemy pomału zakończyć nasz odcinek. E, jak Ci się Marko podobało z nami? Bardzo fajnie w ogóle dziękuję, dzięki bardzo za, za zaproszenie. Mamy nadzieję, że wpadniesz z powrotem. Jeżeli będzie do... możliwość, jeżeli będziecie mnie chcieli, to bardzo chętnie. E, Okej. Okay bardzo się cieszymy, słuchajcie no komentarzy i pozdrowień żadnych nie mamy, ponieważ Marek jest tutaj z nami w studiu, więc nie będzie się pozdrawiał dwa razy, więc to by było głupie dosyć <głos> to by było głupie, zresztą ja zapomniałem też o tym znowu, a Jacek ma kamień, więc nie mamy takiej Tak, chwilowo tego. zarzuciliśmy w ogóle takie komentarze z racji tego, że idą święta i nowy rok no i po prostu ludzie często po prostu odsłuchują nas na tym Podcast Addict albo na iTunesach, albo na czymś. No ale na przykład nie mają czasu komentować, tak jak ja na przykład prawie nie miałem czasu odpisywać na Pat TV albo Niezatapialnych, albo na rozgrywce. Ponieważ po prostu miałem sobie dużo zajęć na głowie, mimo że ich przesłuchałem, no nie? No tak. E, więc możecie nam to wybaczyć. Myślę, że komentarze będą będą noworoczne. Chyba w następnym, w następnym odcinku e, wymyślimy coś takiego i, i, i na 100% y, pojawią się komentarze i pozdrowienia e, dobra, więc myślę, że pomału możemy zamknąć jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego Wiśni Piotrkowi e, my słyszymy się na pewno za tydzień, no właśnie, e, e, Jacku jak jest za, za tydzień, możesz nagrywać? ja jak najbardziej, o, to będzie nasz odcinek noworoczny specjalnie dla was specjalnie przed Sylwestrem we wtorek się ukaże, więc A, ale wynosiłem, e, tak tak, tak, tak, no ja, ja też e, nie mam problemu z, z nagrywaniem to będzie ostatni przed. ostatni w tym roku. Tak? Ostatni tak. w tym roku, tak. właśnie dlatego myślę, żeby nie zrobić jakichś złotych nagród. co te maliny, złote, nie wiem, Truskawki. Krawaty, złote krawaty dla najlepszych, eee. najgorszych gier, tak. dla najlepszej to... konsoli i czemu jest to Nintendo albo coś. <laughs> eee, to jeszcze to jeszcze zobaczymy, bo mamy dużo tematów. A, a może nam wypali tamto, co miał nam wypalić. Tak czy no, siak, zobaczymy. Na pewno podsumowanie roku będzie po nowym roku, ponieważ fuck upy mogą się zdarzyć z dnia na dzień. Więc nie chcemy, na przykład, nie wiem, dawać komuś korony super filmy, kiedy na przykład w ostatnich trzech dniach zrobi coś nieziemsko, głupiego i się pogrąży. Mm, tak, tak e, dokładnie tak. E, nasza stronka działa, wchodźcie na patportal.pl, dla którego robimy ten podcast, wchodźcie na bezimienny.pl, e, tam komentujcie e, co i jak. No my działamy, wszystko działa, e, jesteśmy w jak najlepszym. E, w jak najlepszej formie. I co? Słyszymy się za tydzień. Dzięki bardzo. Ze mną był standardowy Jacek Kaleta. No, na razie. Był ze mną prosto ze Szwajcarii Marek Śledź. Dzięki, na razie. A ja jak zwykle prowadziłem ten odcinek. Miałem na imię Christian Kender. Słyszymy się za tydzień z 14 odcinkiem podcastu Bezimienny. Trzymajcie się. Cześć. with curly hair Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace <laughs>